Pani bracia i siostry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ze wszystkimi niemal udało mi się już osobiście przywitać, ale stając tutaj zawsze rozpoczynamy od takich słów powitania, a jednocześnie chcemy skupić nasze serca na tym, dla którego tutaj jesteśmy i ufam, od którego wypatrujemy błogosławieństwa, działania, łaski. Ufam, że przychodzimy na to miejsce z oczekiwaniem na spotkanie z Bogiem. Cieszymy się z każdego brata, siostry, gości, przyjaciół, ale... Tak naprawdę naszą największą potrzebą każdego dnia i również dzisiaj jest zbliżenie się do Boga, jest doświadczenie Jego żywej, przemieniającej nas obecności, Jego łaski. I z takim nastawieniem serc, kochani, słuchajmy Jego słowa, z takim nastawieniem serc wznośmy nasze głosy w modlitwie do Niego i też wsłuchujmy się w to, co Duch mówi do zboru dzisiaj przez brata, siostrę w tym, w czym później będziemy się dzielić, rozmawiać. Nastawmy nasze serca na słuchanie tego, co Bóg ma nam do powiedzenia. Przeczytamy fragment z listu do Kolosan, jeśli macie Słowo Boże, Pismo Święte, otwórzcie proszę, list do Kolosan, pierwszy rozdział, gdzie na początku tego listu apostoł Paweł dziękuję razem z Tymoteuszem, z którym wspólnie piszą ten list do Kolosan, dziękują Bogu, za kolosan. W trzecim wierszu mówi: Dziękujemy Bogu, Ojcu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, zawsze, gdy się o Was modlimy. Czytając modlitwę apostoła Pawła, widzimy, przebijające z nich dziękczynienie. Apostoł Paweł nigdy nie był w stanie, w którym nie wiedział za co dziękować. Zawsze dostrzegał te aspekty Bożej, Bożego charakteru, Bożego działania, za które dziękował. I również tutaj mówi, dziękujemy zawsze, gdy się o was modlimy, usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i miłości, którą żywicie względem wszystkich świętych z powodu nadziei odłożonej dla was w niebiosach, o której już słyszeliście, w słowie prawdy Ewangelii, która do Was dotarła. Długie zdanie, pełne powodów Pawłowego i Tymoteuszowego dziękczynienia. Paweł, dziękuję za wiarę kolosa. Widać z tego listu, że Paweł nie był założycielem tego zboru w Kolosach, ale Epafras, jego umiłowany brat, kolosanin, on wygląda na to, że był założycielem i pasterzem tamtego zboru. I od właśnie Epafrasa Paweł tutaj otrzymuje wieści o ich wierze, o ich wytrwałości, o ich doświadczeniach, uciskach i Paweł modląc się za nich, dziękuje Bogu za ich wiarę za ich miłość, którą mieli do wszystkich świętych. Nie tych postawionych na jakichś piedestałach z kółeczkiem nad głową, ale do świętych w Chrystusie, do tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa i mocą Jego ofiary na krzyżu zostali uświęceni, usprawiedliwieni, uczynieni oddzielonymi dla Boga świętymi i kolosanie kochali wszystkich, którzy byli, tak jak oni, uświęceni w Jezusie Chrystusie. I to jest powód do dziękczynienia. Jeżeli widzimy wiarę w drugim bracie, siostrze, widzimy ich miłość do innych wierzących, to jest za co dziękować. Więcej, Paweł dziękuję patrząc w przyszłość, mówi o nadziei, która mówi jest w niebiosach, jest, jest odłożona w niebiosach. Takie ciekawe wyrażenie. W miejscu, w którym nikt nie może uszczknąć z tej nadziei. Żadna rdza, tak jak tutaj na ziemi, wiele rzeczy z czasem traci na swej wartości. Złodzieje czasami kradną, inflacja zżera, jakieś wypadki losowe, ale tutaj mówi ta nadzieja jest tam odłożona czy zachowana w niebie. W miejscu bezpiecznym, w miejscu, gdzie tam nikt się nie wkradnie, nic tam z tego nie uszczknie, gdzie to nie traci na wartości, ale jest zawsze tak samo wartościowe, niezmienne. I cóż to za nadzieja? Nadzieja, o której oni słyszeli w słowie prawdy Ewangelii. Nadzieja z martwych wstania. Nadzieja życia wiecznego w Bożym Królestwie, gdzie już nie będzie ani bólu, ani śmierci, ani tej, tej, tej doczesnej znikomości, ale gdzie będzie wszystko to, do czego zostaliśmy pierwotnie przez Boga stworzeni. W Jezusie Chrystusie naszym dziedzictwem jest wieczne życie w wiecznej, niezmąconej niczym szczęśliwości i pokoju, i radości. Czy to jest, kochani, nadzieja, która i nam przyświeca, która pozwala nam, w pośród różnych tutaj doświadczeń i zmagań, i rozczarowań, i problemów, radować się zawsze i dziękować zawsze, we wszystkim? Czy może ktoś dzisiaj przyszedł i nie ma powodu do dziękczynienia? Czy może są dni, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy najbardziej ze wszystkich ludzi pożałowania godni i nie mamy powodu do radości? No to chyba gdzieś utraciliśmy duchowy wzrok. Utraciliśmy ostrość duchowego patrzenia na te bogactwa, które są naszym udziałem w Jezusie Chrystusie, Panu Naszym Zbawicielu. Paweł w każdej modlitwie miał za co dziękować. Bo nie patrzył na te rzeczy otaczające tylko, bo wiemy, że w nich to miał wiele powodów do wzdychania i płakania, i, i, I jak to mówi wręcz takiego jęczenia wraz z całym stworzeniem, ale patrząc na Boga, patrząc na dzieło Chrystusa, patrząc na Ewangelię, patrząc na Boże dzieło w pośród tego całego tutaj padołu łez, Paweł miał powód do radości, miał powód do dziękczynienia. I mam nadzieję, kochani, że i my. Nie jesteśmy jak ludzie tego świata, którzy patrzą tylko na rzeczy widzialne, patrzą tylko na rzeczy doczesne, skupiają się na tym, co tutaj i teraz, ale że jesteśmy ludźmi patrzącymi poza te rzeczy, przez te rzeczy, na duchowe rzeczywistości i żyjemy nadzieją, wielką nadzieją powrotu naszego Pana, ustanowienia Jego Królestwa i naszego życia z Nim. Bez końca. Więcej Paweł mówi, że ta Ewangelia na całym świecie, podobnie jak mówi u Was, ta Ewangelia na całym świecie wydaje owoce i rośnie. Tak też jest u Was. Od dnia, gdy usłyszeliście i poznaliście łaskę Boga w prawdzie. To jest normalne rozwój, wzrost. Pan Jezus mówi, że Królestwo Boże jest jak odrobina zakwasu, które całe ciasto zakwasza. Pan Jezus przyrównuje królestwo Boże do ziarnka gorczycy, które rośnie i staje się wielkim krzewem. To nie jest tak, że przyjęliśmy Jezusa i zostaliśmy uratowani, grzechy nam zostały przebaczone i tak teraz trwamy i żyjemy aż umrzemy i przejdziemy na drugą stronę jakoś. Życie w Chrystusie to życie wzrostu, wzrostu w poznaniu Go, wzrostu w miłości do Niego, wzrostu w służeniu Jemu, w owocności naszego posługiwania. Ta Ewangelia wydaje owoc i rośnie. Nie tylko rozprzestrzenia się, docierając do nowych i nowych ludzi, ale w życiu tych, których dotyka, wydaje błogosławiony owoc. Jeśli tak nie jest, jeśli nie ma tego owocu i nie ma pomno, chodźcie tutaj, chodźcie, gdzie wy tam w, drugim, w drugiej izbie robicie drugie zebranie? Tutaj chodźcie do braci, sióstr. Są miejsca. <słuch> Kochani, Piotr pisze w swoim liście, że jeśli te błogosławieństwa, wiary i łaski nie pomnażają się w naszym życiu, to są dwie przyczyny. Albo jesteśmy ślepi, co znaczy w ogóle jesteśmy nadal w ciemności i nie widzimy światła Bożego i życia Bożego nie znamy i nie oglądamy Królestwa Bożego. To jest jeden powód. Jeżeli ktoś nie rozwija się, nie wzrasta, to albo jest ślepy, Albo jest krótkowzroczny i zapomniał, z czego został oczyszczony. Nie możemy sobie pozwolić, kochani, na duchową ślepotę, ani na krótkowzroczność, której nie pamiętamy, nie rozumiemy, nie, nie oglądamy tych rzeczy, którymi Bóg nas hojnie w Jezusie Chrystusie obdarzył. Jeśli jesteś ślepy, to potrzebujesz wołać Panie, otwórz me oczy Panie, wywiedź mnie z ciemności do Twojej cudownej światłości Otwórz me oczy, abym mógł Cię poznać A jeśli jesteś krótkowzroczny i zapomniałeś To potrzebujesz, żeby namaścił Twoje oczy uzdrowieńczą maścią Poznania Boga, pokuty, opamiętania abyś przejrzał, abyś oglądał te cudowności życia w Chrystusie i oglądał je nie tylko gdzieś tam w piśmie czytając, ale oglądał je w rzeczywistości Twojego życia, żeby te rzeczy się pomnażały, żebyś wzrastał, żebyś się rozwijał. Paweł mówi, nauczyliście się tego od Epafrasa, naszego ukochanego współsługi, który jest zamiast was wiernym, posługującym Chrystusa, albo który jest wśród was. On też ukazał nam waszą miłość w duchu, a więc On opowiedział nam, on wyjaśnił, on przedstawił dowody tego, że prawdziwie macie miłość, której źródłem jest Boży Duch. I teraz króciutko tylko zobaczcie, o co Paweł się modli teraz dla nich. Dlatego. Mówi, dlatego wszystkiego, tutaj same dobre rzeczy wymienił, prawda? Nie mówi o żadnych problemach w kolosach. Później o nich tam będzie mówił, w drugim rozdziale. Ale na razie mówi tylko o tych dobrych rzeczach, które wśród nich mają miejsce, które się wydarzyły. I zobaczcie, co on robi. Mówi, dlatego i my od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy się o was modlić. Czy my modlimy się? o tych, którym się dobrze wiedzie? Czy tylko modlimy się o tych, którzy mają problemy? Czy myślimy, że ci, którym się dobrze wiedzie duchowo, nie potrzebują modlitwy? Paweł tak nie myślał. Paweł, usłyszawszy o ich wierze, o ich miłości, o wzroście, nie przestaje się modlić o nich. Ciągle się o nich modli. Modlimy się i prosimy, abyście zostali napełnieni poznaniem Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Oni już mieli pewne duchowe zrozumienie, już mieli pewną duchową mądrość, ale Paweł, kiedy usłyszał o tym, że już coś mają, to nie ustaje się modlić, żeby mieli więcej żeby mieli pełnię tego poznania, pełnię tej duchowej mądrości. Widzicie, jak to dobrze jest modlić się o wszystkich, nawet o tych, którzy dobrze idą i dobrze stoją, bo oni jeszcze nie mają wszystkiego. Jeszcze jest ogrom duchowego wzrostu i poznania i o to się musimy modlić. Nie patrzmy na to, co już osiągnęliśmy, patrzmy jeszcze, co przed nami. Wiedzmy, że jeszcze wiele, wiele, wiele do poznania, do przemiany, do, do, do uświęcenia, do wzrostu. I Paweł, wiedząc jak już dobrze zostali ubłogosławieni, nie ustaje modlić się o pełnię, o wzrost, o jeszcze większe błogosławieństwo w ich życiu. Oczywiście jak jest źle i kiepsko i tragicznie, no to też trzeba się modlić. Panie Boże, jak najbardziej, ale to nie oznacza, że jak jest dobrze, to już nie trzeba się modlić. Zawsze trzeba się modlić, zawsze jest jeszcze miejsce na rozwój, zawsze jest miejsce na pójście dalej. Więc dlatego zawsze, we wszystkim jest potrzeba, by się modlić. Po co? Po co Paweł pragnie dla nich tej mądrości i tego duchowego zrozumienia, żeby się wzbili w pychę, żeby mówili, o my to wiemy, my to rozumiemy. Absolutnie nie. Modli się po to, żeby postępowali w sposób godny Pana, dla całkowitego przypodobania mu się, wydając owoc w każdym dobrym czynie i pogłębiając, wzrastając w poznawaniu Boga, pokrzepieni wszelką mocą według potęgi Jego chwały, ku wszelkiej wytrwałości i cierpliwości. Zobaczcie, Jego wizja dla wierzących w kolosach była wizją Kościoła wzrastającego w poznaniu Boga i wielbiącego Boga, wydających owoc w każdym dobrym czynie. To jest powód, to jest cel, kochani, do którego chcemy zdążać. Nie tylko poznanie tutaj, ale Codzienne postępowanie, każdy dobry czyn naszego życia. To jest celem poznawania Boga. Nie chlubienie się i wynoszenie się ze swojego poznania rozumem, umysłem, ale życie godne Boga, życie przynoszące chwałę Bogu. I to życie pełne Jego mocy, Jego chwały, wytrwałe, cierpliwe, pełne radości dziękczynienia. Ostatnia część tej Jego modlitwy. Z radością dziękujcie Ojcu, który nas przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych w światłości. On nas wyrwał spod władzy ciemności, i przeniósł do Królestwa ukochanego Syna, w którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów. I dalej opowiada o tej chwale Chrystusa, która jest ponad wszystko. Kochani, zachęcam siebie i zachęcam każdego z was do stanięcia przed Bogiem z dziękczynieniem, z uwielbieniem Go za to, kim jest, co dla nas uczynił i z modlitwą. Bo wciąż jesteśmy w wielkiej potrzebie. Jego działania w nas, Jego przemiany nas i Jego używania nas każdego dnia, abyśmy nie byli bierni, bezużyteczni, bezowocni, ale tak jak tutaj czytamy, Żebyśmy byli pełni dobrego owocu w każdym dobrym czynie, według potęgi Jego chwały. To On skutecznie w nas działa, jeśli my na Nim polegamy, jeśli faktycznie na Nim się opieramy, jeśli w Nim jesteśmy, a On mieszka w nas i Jego Duch skutecznie Potężnie w nas działa. Powstańmy, módlmy się, uwielbiajmy Boga i niechaj Jego łaska i dzisiaj dotyka naszych serc, niechaj nas pokrzepia, niechaj nas posila, niechaj nas wzmacnia. Kochany nasz Panie, stoimy przed Tobą z dziękczynieniem, z wdzięcznością za Twoje wielkie dzieło wyrwania nas spod władzy ciemności, za przeniesienie nas w Jezusie, Twoim ukochanym Synu, do Twojego Królestwa Światłości w którym nie ma miejsca na ciemność, nie ma miejsca na nieprawość, nie ma miejsca na zło. Panie, modlimy się, żeby to Królestwo w życiu każdego z nas, w życiu każdego brata, każdej siostry w Twoim Kościele obfitowało w poznaniu Ciebie i we wszelkim dobrym czynie, we wszelkim dobrym słowie, Panie, nie chcemy być ludźmi, którzy tylko deklarują naszą wiarę, ale tak jak tutaj w tym fragmencie, który czytaliśmy, chcemy być odbiciem Pana Jezusa Chrystusa w tym świecie. Doświadczać Jego przemożnego działania w naszych sercach, w naszym życiu. Modlimy się o to nasze dzisiejsze zgromadzenie, abyś mówił do nas, abyś Poruszał nasze serca tym, których oczy są wciąż ślepe. Panie otworzył te ślepe oczy. Prosimy, prosimy Boże, abyś otworzył każde ślepe oczy. Abyś skruszył każde kamienne serce. Abyś przywiódł do tego miejsca poznania Ciebie w Twoim zbawieniu, w Twojej łasce, w bogactwie Twojej chwały. Prosimy, błogosław to zgromadzenie. Mów do nas, daj nam Panie doświadczać mocy i działania Twego Ducha w każdym z naszych serc, jakże Cię potrzebujemy. Bądź wywyższony pośród nas. Amen. Zachęcam kochani do modlitwy. Wielbienia Boga w pieśniach, które będziemy śpiewać. Jeśli macie na sercu jakieś fragmenty słowa, czytajcie ku Bożej chwale, ku zbudowaniu Kościoła. Panie Boże, tak dziękuję, że nie powołałeś żadnego z Twoich dzieci do życia pozbawionego sensu, płaskiego, jakiegoś niewymiarowego, ale to, co Ty przygotowałeś dla każdego z nas jest tak pełne treści, tak pełne sensu, obfitości, mocy tej głębokiej wartości, której nic nie zmienia, nic nie, nie może jej zniszczyć w tym życiu. Panie, pomóż nam to odkrywać, abyśmy, gdy upływają lata, nie tracili nic z tego piękna Twojego, wyjątkowości Twojej, bogactwa, jakie jest w Tobie. Panie, chociażby ten fragment, który czytamy tak, każdy wiersz jest pełen treści, tak głębokich treści, których nie pojmuję, których tylko gdzieś tak powierzchownie jestem w stanie uchwycić, a Panie Ty jesteś jak ten ocean, jak pełen bogactw, które chcesz, żebyśmy odkrywali, które są gdzieś tam głęboko, które nie leżą na powierzchni, które chcesz Pani, abyśmy właśnie tak jak Twoje słowo mówi szukali Ciebie z całą gorliwością, z całego serca, z całym za zaangażowaniem i pomóż Panie, by tak było, żebyśmy właśnie nie myśleli, że już coś poznaliśmy i tak naprawdę to, to życie wydaje się takie nie chrześcijańskie, takie nieatrakcyjne ale wręcz przeciwnie Panie im więcej poznaję Ciebie tym e, jest to jak e, nie do ogarnięcia nie do, nie do wyrażenia Panie to jakim jesteś i całe Twoje bogactwo piękno pomóż nam Panie też to dostrzegać odkrywać, pragnąć tego Panie, też tak modlę się, abyś pocieszał smutnych, podnosił, Panie, tych, którzy są przygnieceni, abyś dotykał chorych, udzielał Twoich sił prosimy. dla duszy i ciała, Panie, abyśmy mogli Ciebie wielbić tak długo, jak nam dasz życia. Amen. Amen. Amen. Daj też Panie, żeby te wszystkie doświadczenia ciężkie w naszym życiu były Twoim narzędziem przemiany nas, pociągnięcia nas ku Tobie, uświadomienia nam rzeczy, których nie rozumiemy, nie widzimy w dobrobycie. Daj Panie, żeby nie, nasze łzy nie były zmarnowane, ale żeby to wszystko trudne, co przechodzimy było tym narzędziem kształtowania nas i zbliżania nas do Ciebie, uświadamiania nam znikomości rzeczy doczesnych i nieznikomości naszego dziedzictwa w Niebie. Amen. Amen. się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne i to, to co jest z tego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym. Aby to, co jest czymś unicestnym. Aby żaden człowiek nie chępił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem. Aby jak napisano, kto się chlubi, Panu się chlubi. ojcze. pragnienie, Panie, abyś dał nam to prawdziwe, prawdziwe poznanie Cię. Tak, prawdziwe poznanie, Panie, żebyś nas dał tą mocą Dokładnie. wysokością, bo wysokość, po to, żebyśmy byli wiarygodnymi świadkami po, pośród tego świata, który idzie na zatracenie, Panie. Prosimy Cię o to, abyś oczyścił nasze serca, Panie. Oczyść, Panie, nasze serca, abyśmy Czyś, byli Panie, Panie. bez, z czystym sumieniem mogli każdego dnia stawać przed Tobą, Panie, żebyśmy się umieli cieszyć obecnością z Tobą, społecznością z Tobą, Panie, żebyśmy umieli się cieszyć obecnością pośród braci i sióstr. Panie, ja Ci dziękuję za ten przywilej, że możemy do Ciebie się zwracać i prosić się o to, a wierzę i jestem przekonany, że Ty, Panie, wysługujesz naszych modlitw, jeżeli są zgodne z Twoją wolą. a wierzę, że tak jest. końcu jest to I'm serca, że ty przewidziałeś tak wielką bliskość Panie między Tobą a Twoimi dziećmi. Panie dziękuję Ci za to, że powołałeś Panie do wielkiej Panie bliskiej głębokiej relacji z Tobą. Chcę Ci dziękować za to Panie i szukać Ciebie Panie. Szukać Cię bardziej Panie modlę się o to dla mnie, dla całego Panie tego zgromadzenia Panie Szukać Ciebie i znajdywać Ciebie, Panie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty chcesz dać się znaleźć, Panie. Że nie stawiasz przeszkód, Panie. Że usunąłeś już tą przeszkodę, największą, Panie. Grzech, umierając na krzyżu, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie. i Wzbudzaj wiarę naszą, Panie. Radość, Panie. Dziękuję, nie to Tobie niech płynie. Jeśli teraz, dopomóc nam w tych naszych rozmowach, rozważaniach, wypowiadać słowa przynoszące zbudowanie. zachętę, to uczenie, Ty, Panie, przemawiaj do nas, kiedy pochylamy się nad Twoim słowem i rozmyślamy o tych wielkich prawdach, wielkich dziełach. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Jo. Adaś y, miał operację usunięcia polipów w nosie. Już jest po operacji. Wszystko wygląda, że idzie ku dobremu, ale jeszcze... Nie mógł tutaj dzisiaj przyjść, więc prosił, żeby pozdrowić wszystkich, więc przekazuję pozdrowienia od Adasia. Pozostałe pozdrowienia na końcu. Kto z was, kochani, był na zeszłym, w zeszłym tygodniu albo słuchał tego, co było w zeszłym tygodniu, w zeszłą niedzielę tutaj? Kto był? Pokażcie, ile rąk. Kto był? Dobrze. No, albo był, albo słuchał. To też podnosi rękę. Nie? Ja też nie byłem, ale słuchałem. To teraz drugie pytanie. Kto pamięta, co Łukasz mówił na początku? Jaki był przewodnie, jaka była myśl tego, o czym Łukasz mówił? Ręka do góry. Zobaczcie, minął tydzień i uch, sito przeleciało przez sito naszej pamięci, nie? tak to z nami jest, dlatego te nasze spotkania tutaj no, mają na celu nam pomóc utrwalić pewne rzeczy, które były mówione, czasami przedyskutować jeszcze, rozważyć je dalej, odnieść się do nich. Więc Łukasz wygląda na to, że będziesz musiał króciutko, chociaż w dwóch, może ja za ciebie to zrobię, czy ty chcesz to zrobić. Nie Nie, to było bardzo jasne. Ja akurat nie słuchałem wczoraj, więc mam to świeżo w pamięci. <śledzianie> <śledzianie> więc przekaz był bardzo klarowny, jasny i jednoznaczny. I właściwie większość tego, co mówiłeś, to były fragmenty Słowa Bożego. Czytałeś fragmenty dotyczące naszego zbawienia, łaski, której jesteśmy uczestnikami w Panu Jezusie i tego, że Bóg jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. On jest sprawcą naszego zbawienia i my nie możemy własnymi wysiłkami, uczynkami, czymkolwiek, cokolwiek dodać do tego zbawienia. Tak, dobrze to podsumowałem? Więc pytanie bracia, siostry, czy ktoś z was, nie to, że chciałby dodać coś do zbawienia, ale czy chciałby w jaki sposób jeszcze odnieść się do tego, bo to, to są niby fundamentalne oczywistości ewangelicznego chrześcijaństwa, a z drugiej strony myślę, że to nie tylko nasza rzymskokatolicka przeszłość, ale wiele również biblijnych wypowiedzi Pisma, które, które czytamy, wydaje się czasami wskazywać na wymogi, które Bóg nam stawia i warunki, którymi obwarowuje swoje dobre obietnice. I czasami myślę, że gdzieś mamy trudność, gubimy się w tym, w że zbawienie jest z łaski przez wiarę, nie z nas, a tym, co, czego Bóg od nas oczekuje w świetle naszego zbawienia. Ktoś z was kiedyś miał takie dylematy? Ktoś tam się z was zmagał? Jak to tak jest z tym wiarą i tymi uczynkami, i tym życiem świętym, i tą sprawiedliwością, tak? Ktoś, ktoś się zmagał? No. No, bardzo proszę, ktoś chcesz powiedzieć par słów? No, witam wszystkich, ja jestem nowy. Byłem tydzień temu pierwszy raz. Zmagam się do tej pory z poznaniem Słowa Bożego. Mam dużo pytań odnośnie chrztu wodnego, ich chrztu w Duchu Świętym, ich sztu ogniem bo postrzegam to jako pewne etapy, ale nie, nie zgłębiłem tego, tego tematu i wiem, że o ile w chrzcie wodnym Duch Święty w nas działa, jesteśmy chrzczeni w imieniu Jezusa Chrystusa, o tyle i przed społecznością jakby wyznajemy wiarę, w to, że Jezus jest naszym Panem i że, że umarł za nasze grzechy, że za sprawą Boga Ojca zmartwychwstał, o tyle, nie wiem, jak to jest dalej, jeżeli chodzi o ten chrzest w Duchu Świętym, czy to już jest coś, na co mamy większy czy mniejszy wpływ, jak to wygląda. Takie mam wątpliwości, tak już nawiązując po części do tego. Są tematy, które wymagają kilku takich spotkań i myślę, że dzisiaj się nimi nie zajmiemy. Natomiast y, króciutko tylko odpowiem w takim ogromnym skrócie. Jeśli chodzi o chrzest wodny, to jest następstwo naszej wiary w Chrystusa, publiczne świadectwo tego, że umarliśmy z Chrystusem i wraz z Nim wzbudzeni jesteśmy do nowego życia. I Pan Jezus wzywa każdego, kto w Niego wierzy, by dał się ochrzcić, składając w ten sposób publicznie świadectwo swojej wiary. Jeśli chodzi o Chrzest w Duchu Świętym, sprawa jest dużo bardziej złożona i dzisiaj w Kościele jest wiele różnych koncepcji na ten temat. Zachęcam do wysłuchania takich tutaj nauczeń z naszego zboru właśnie zatytułowanych pod tym tytułem Chrzest w Duchu Świętym, istota chrztu w Duchu Świętym i tam są różne rzeczy omówione szeroko i wtedy możemy porozmawiać, bo jak sobie posłuchasz i, wyzna i sobie zapoznasz się z tym. Natomiast chrzest ogniem często jest używane to wyrażenie, szczególnie w kręgach charyzmatycznych, zielonoświątkowych, jako termin równoległy do chrztu w Duchu Świętym. Natomiast jest to błąd w interpretacji fragmentów, gdzie ten fragment występuje. Używa go Jan Chrzciciel, mówiąc, że on będzie chrzcił w, w Duchu Świętym, i w ogniu, dosłownie, tam jest tak powiedziane, On będzie chrzcił w Duchu Święty i w ogniu. I wystarczy przeczytać wiersz wcześniej, tam jest mowa o ogniu i następny wiersz, tam też jest mowa o ogniu. Więc jak przeczytamy te dwa wiersze sąsiadujące, to będziemy wiedzieli, o co chodzi w tym ogniu. Nie jest to związane z chrztem w Duchu Świętym, jest to chrzest sądu, jest to chrzest, jest to zanurzenie w ogniu potępienia. Więc Jezus jednych chrzci, w duchu świętym, ale też zanurza, czy chrzci, to słowo chrzcić znaczy zanurzać, jednych zanurza w duchu, drugich zanurza w ogniu potępienia. I wcześniejszy i następny wiersz o tym wyraźnie mówią, że on zbierze ziarno do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. I wcześniejszy wiersz też mówi o ogniu, że on przyszedł, aby sądzić ogniem, więc tutaj, jest obraz Chrystusa jako zbawiciela, tego, który udziela ducha i tego, który jest sędzią wszystkich ludzi. Natomiast, tak jak mówię, dzisiaj niestety wielu ludzi wyrywa ten wiersz z kontekstu, będzie chrzcił duchem świętym i ogniem, albo w duchu świętym i w ogniu i się robi z tego jedną całość, co jest wielką pomyłką. Oczywiście Pismo używa też terminu ognia w odniesieniu do doświadczeń, które, którymi Bóg też nas ale to jest inny kontekst, nie jest chrzest w ogniu, tylko używa terminu ognia i obrazu ognia, który nas pali jak doświadczenia, by oczyszczać naszą wiarę i tak dalej. To jakby są czasami te rzeczy też łączone, tak. No, jak to tak czasami mamy w zwyczaju, różne wersety podobnie brzmią, więc je do jednego worka wymieszamy i wychodzi jakaś mikstura. Nie? A to trzeba spokojnie porozważać każdy fragment i zobaczyć, jaka jest rzeczywiście nauka w każdym fragmencie. Spróbujmy do tego tematu, który był tutaj poruszony, czyli ponownie zadaję pytanie, jak postrzegacie relacje między naszymi uczynkami, naszą pobożnością, gorliwością, zaangażowaniem, poświęceniem, wydawaniem owocu, pracą dla Pana, a zbawieniem, które jest darem łaski Bożej, na które nie, w żaden sposób nie zapracowywujemy i w żaden sposób naszymi uczynkami i wysiłkami nie dokładamy do tego zbawienia, czy ktoś z was chciałby właśnie podzielić się swoimi czy to zmaganiami, czy wnioskami, czy jakoś to tak krótko rzeczowo yy, streścić, jak, jak się ma łaska do naszych uczynków. Może ja powiem najpierw o dwóch skrajnościach, to będzie łatwiej może wtedy, tak? Z jednej strony mamy tych, którzy mówią tak, łaska jest fundamentem, łaska jest niezbędna, ale bez naszego zaangażowania, naszej pokuty, naszego później służenia Chrystusowi, no to to zbawienie się nie dokona. Jesteśmy tymi, którzy dostają to, to, tą zdolność do zbawienia ale później przez nasze uczynki, przez nasze starania, a czasami już od razu przez nasze uczynki i starania, jakby dokładamy tą swoją część, że to nie jest tak, że, że coś za darmo jest całkowicie, że, że musimy coś dołożyć, że, że to no, nie ma nic za darmo, nawet zbawienie nie jest za darmo, że, że tutaj musimy też swoją część dać. Słyszałem niejednokrotnie tego typu wypowiedzi różnych religijnych ludzi, to jest jedna strona, moim zdaniem bardzo skrajna i jednoznacznie niebiblijna. Druga jest taka, że no, Bóg robi wszystko i teraz my totalnie nic nie musimy robić i nieważne jak żyjemy, nieważne jak postępujemy, nieważne jak wygląda nasze życie, jeśli tylko wierzymy, czyli uznajemy, że Jezus umarł, z martwych stał i Jego śmierć jest wystarczającym okupem za nasze złe życie, no to mamy zbawienie. I teraz już nieważne, jak żyjemy, nieważne, jak postępujemy i ważne, że tylko wierzymy i nie musimy nic robić, nic dodawać. Jakbyśmy nie żyli, to i tak będziemy zbawieni. To jest druga skrajność, prawda? To są skrajności, Łukasz, dobrze mówię? No, to ty dożyć może jeszcze coś. Ja wiem, że tutaj nie, nie mówiłeś żadnej z tych skrajności. Tak. Nie, bo to jest trochę tak jak z tym tematem, który tu odpowiadałeś y, bratu, jak mnie mam, że, tak, y, że to nie jest taki szybki temat, nie? bo ja miałem takie intencje, żeby pokazać w Słowie Bożym właśnie, że zbawienie jest z łaski i chciałbym to traktować i myślę, że każdy powinien to traktować jako pewien fundament do tego, żeby iść dalej za Bogiem, żeby rozwijać dalej swoje myślenie o Bogu, kształtować, znaczy żeby pozwolić też Słowu Bożemu kształtować w nas tą drogę, jak się, jak się Bogu podobać, jak za Nim iść. I to jest taki wstęp, że zbawienie jest złaski. I Też chciałem powiedzieć trochę o tym tydzień temu, że zbawienie jest złaski i że Bóg zbawia, zbawia grzesznika to chciałem też tak uwypuklić, nie? Że, że zbawienie jest dla grzesznika, to jest bardzo ważne, to nam często umyka. Zresztą potem się tak zdarzyło trochę, że tak jak rozumiem, potem Pawła usługę dalej, to mówił w, w podobnym jakby tonie, yy, tak się złożyło, nie? Że, że tak jak pamiętacie, jak na przykład faryzeusze patrzyli na tą kobietę, która tam się siedziała, im to w ogóle nie przychodziło do, do głowy, że co tu się w ogóle dzieje, nie? czyli znowu zbawienie jest dla grzesznika. I ja raczej to mówię jeszcze raz, traktuję jako pewien fundament, żeby pójść dalej, a ten taki już wniosek, jak żyć, nie? czyli właśnie te skrajności, o których Paweł mówisz, to to już jest hen, hen dalej. I ten, który sobie myśli, że... No teraz ja nic nie muszę robić, bo już mam zbawienie z łaski, to ja myślę, że jego problemem nie jest to, że on przyjął tą prawdę ze Słowa Bożego, że zbawienie jest tylko z łaski, tylko problem się pojawił gdzieś dalej w jego rozumowaniu. Nie? No prawdopodobnie nie jest taki człowiek no w ogóle zrodzony z nieba. Potem przy okazji pamiątki tydzień temu też czytałem ten fragment z piątego rozdziału listu Jana, i tam jest mowa o tym, że dzieci Boże, no i te przykazania Boże nie są uciążliwe dla nich i yy, wiecie, że chcą wypełniać te Boże przykazania, nie? I to jest, to, jest, to jest już coś dalej, nie? Więc ja chciałem tylko na początku dotknąć temat o zbawieniu z łaski, nie z uczynków, że człowiek nie ma tu żadnego, nawet najmniejszego jakby udziału, yy, żeby się Bogu, wiecie, podobać i zapracować, bo tak mówi Słowo Boże, ja to tak przyjmuję i że zbawienie jest dla grzesznika. Często o tym zapominamy, nie? bo myślę, że to jest w ogóle w tej starej naturze człowieka, że Bogu trzeba coś, wiecie, coś przynieść, jakiś okup, że Bóg czegoś chce od człowieka w takim sensie, że ma mu zapłacić. No, zapłacił mu Syn Boży. No i to jest takie dalsze rozważanie. nie no, piękna nauka o zbawieniu z łaski. I to ja tylko tak chyba chciałem, nie? Że wydaje mi się, że poszedłeś dużo dalej. Bo potem mamy jeszcze kwestię z łaski przez wiarę. To kolejny temat, nie? Czy, I teraz okazuje się właśnie że na przykład, że wiara, no nie zbawia człowieka, tylko przecież łaska, a wiara jest tym tylko, wiecie, narzędziem, które Bóg dał człowiekowi. Bo to też czas, potem Jakub jak pisze, właśnie już idąc dalej, pisze na przykład, że może być coś takiego jak martwa wiara. I czy ta wiara zb zbawia człowieka? No przecież widzimy w Słowie, że ja to tak rozumiem, że nie zbawia człowieka taka wiara martwa. Ona musi być żywa, nie? Więc, yy, ale żeby ta droga, yy, wiecie, była sukcesem, czyli żeby to serce nasze było przemienione, serce człowieka czy przemienione, czy też, żeby potem wzrastać w tej łasce Bożej, musi być właściwy fundament. A fundamentem właściwym jest, że zbawienie jest z łaski, przez wiarę. Nie z człowieka, nie z jego uczynków. Jak w tym fundamencie coś jest nie tak, to wierzę, że ta budowla dalej, ona się prędzej czy później posypie. Można i wiele lat w kościele funkcjonować, Zresztą, no ja byłem takim człowiekiem, już nieraz o tym mówiłem, ale wierzę, że nie jestem jedynym takim przypadkiem, że można wiele lat funkcjonować nie? I, i tylko funkcjonować, ale to serce gdzieś stoi w miejscu, bo, bo nigdy nie przyszło do Zbawiciela, wiecie, w prawdzie, prawdziwie skruszone. Prawdziwie z takim wyznaniem jestem grzesznikiem i... i i wtedy wie, że Bóg okazuje tą łaskę, zresztą tu znowu od razu się w głowie wiele fragmentów innych ze słowa otwiera, nie? że Bóg skruszonemu sercu nie daje, a nie pysznemu, no i, i to było moją intencją tydzień temu, żeby o tym powiedzieć. W fundamencie i w odpowiednim miejscu ustawić rolę człowieka. Nie wiem czy mi się uda składnie. Powiem tak: nigdy nie było to tematem moich jakichś rozważań, w sensie, nie, jakby to było takie, taki jamen, że zbawili z łaski, ale też czytałam no, w wielu miejscach o tej drodze właśnie, jak ona ma wyglądać, jak ona nie ma wyglądać, jak idziemy za Jezusem. I yy, no po prostu wiem, że też mamy przeglądać się Słowie Bożym jak w zwierciadle. I no po, po prostu w momencie, kiedy się przeglądałam w tym Słowie, to widziałam mnóstwo swoich braków, mnóstwo uchybień. I... Widziałam, że można e, jakby odpowiedzieć na poddać się Bożu, Bożemu Słowu, czyli na przykład, jeżeli jest napisane, że nie, nie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, no to ja mam pytanie, czy nikt nigdy nie miał takiej sytuacji, że słońce zaszło nad jego gniewem? No to ja o takich sytuacjach mówię, że te uczynki jednak są bardzo ważne i teraz pytanie, jeżeli znajdziemy mnóstwo takich sytuacji, jeżeli się przeglądamy w Słowie Bożym, to znajdziemy, no ja znalazłam bardzo dużo takich sytuacji, no to ja tylko o tym mówię, że to jest jeszcze ta druga strona. Więc tutaj myślę, że musimy zadać sobie takie proste pytania. Czy człowiek, który prawdziwie uwierzył, tak jak należy uwierzyć, pokochał Chrystusa, przyszedł w tej szczerej pokucie, czy on już nie będzie popełniał błędów, nie będzie nigdy grzeszył, nie będzie nigdy postępował wbrew temu, co Pan Jezus nakazuje? Myślę, że wszyscy tutaj nie mamy wątpliwości, że odpowiedź brzmi niestety, Człowiek wierzący nadal się potyka, szczególnie jak jest świeży, młody. Mnóstwo robi błędów. Jeszcze nie rozumie wielu rzeczy, nie zna tej drogi pańskiej. Jest niemowlęciem w wierze i dopiero uczy się chodzić za Chrystusem. Ale nawet ci, którzy już lata chodzą, nadal ubolewają nad różnymi słabościami, więc Rozumiemy, że człowiek zbawiony to nie jest człowiek bezgrzeszny, to jest człowiek, który walczy z grzechem, to jest człowiek, który nienawidzi grzechu, to jest człowiek, który nie akceptuje, nie toleruje grzechu i to go odróżnia od człowieka nieodrodzonego. Podobnie ma się sprawa z dobrymi uczynkami. Kiedy człowiek jest nieodrodzony, to nie znaczy, że nie potrafi robić dobrych rzeczy. Wielu nieodrodzonych ludzi robi różne dobre rzeczy. Są ludzie niewierzący, którzy bardzo wiele różnych dobrych rzeczy, ale teraz dobrych w jakim, według jakiego standardu, według jakiej oceny, według ludzkiej oceny, tak, według naszej ludzkiej oceny, powiemy, wielu niewierzących ludzi robi dobre rzeczy. Natomiast Bóg mówi, że z Jego perspektywy wszelka ludzka sprawiedliwość, oddzielona od Jego łaski i Jego działania, jest jak splugawiona szata. Więc grzesznik, nawet kiedy czyni dobrze, to jest niestety skażone Jego grzechem jego pogrążeniem w nieprawości i w duchowej śmierci. I z tego względu, w Bożej ocenie, te jego dobre uczynki nie mają żadnej zbawczej, usprawiedliwiającej, uświęcającej mocy. One pozostają dobre w pewnym sensie, ale to nie są uczynki, za które Bóg komukolwiek kiedykolwiek odpłaci, jeżeli nie są wyrazem yy, tego właśnie odrodzonego, przemienionego serca. Oczywiście Bóg będzie sądził ostatecznie wszystkich ludzi i to Jemu pozostawiamy ostateczną decyzję, jak On to rozliczy, natomiast Bóg wyraźnie mówi, że droga bezbożnego, droga człowieka, który nie liczy się z Bogiem, który nie kocha Boga, nie szuka Boga, jest drogą zagłady, jest drogą śmierci ileby tam nie było różnych dobrych uczynków. Te uczynki nie mają zbawczej mocy. Więc tutaj musimy wrócić do tego fundamentu, o którym Łukasz mówi, o którym Słowo Boże mówi, a Łukasz nam przypomniał w zeszłą niedzielę, że zbawienie jest dziełem Boga. To Jezus przyszedł, Stał się człowiekiem, wziął na siebie nasz grzech, nasze zło, właśnie to wszystko, z czego my w żaden sposób naszymi uczynkami, staraniami, religijnością, czymkolwiek nie jesteśmy w stanie się wyzwolić. I On umarł z tego powodu, że my zgrzeszyliśmy i my powinniśmy umrzeć, On w nasze miejsce umarł i stał w ten sposób usprawiedliwiając tych wszystkich, którzy wierzą w Niego. I teraz ta wiara, prawdziwa wiara, ta zbawcza wiara, ta żywa wiara pociąga za sobą przemianę wszystkiego. I jeśli nie widzimy tej przemiany, to rozwiązaniem nie jest starać się, żeby się bardziej zmienić, tylko rozwiązaniem jest przyjść pod krzyż i szukać tego zbawienia. Bo jeśli prawdziwie znajdziemy się w Chrystusie, to niemożliwe jest, byśmy pozostali, jakimi byliśmy. Niemożliwe jest, byśmy dalej tak żyli, jak żyliśmy, byśmy postępowali tak, jak postępowaliśmy. Jeśli dalej tak samo myślimy, jeśli dalej tych samych rzeczy pragniemy, jeśli dalej mamy ten sam system wartości, to nie poznaliśmy Chrystusa. Może wyszliśmy z jednej religijnej organizacji i zapisaliśmy się do innej. Może coś tam przyjęliśmy z Chrystusa, z Biblii, ale nie narodziliśmy się z Jego Ducha. Każdy, kto się narodził z Jego Ducha jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło wszystko, stało się nowe, tak jak mówimy, to nie oznacza bezgrzeszności, natomiast to oznacza nowość, wszystko jest inne, wszystko jest nowe i owocem tego, owocem jest nowe postępowanie, nowe pragnienia, Taki człowiek zrodzony z Boga chce wielbić Boga, chce poznawać Boga, chce służyć ludziom. Coraz więcej w jego sercu jest miłości do ludzi, coraz więcej jest współczucia dla grzeszników, coraz więcej jest pragnienia Chrystusa i podobania się Chrystusowi. Jest właśnie ten wzrost, o którym dzisiaj na początku mówiłem. To jest normalne, to jest konieczne, to jest właściwe. Jeśli tego nie ma, to nie, nie, nie wystarczy się starać. Owszem, trzeba się starać. Piotr mówi, dołóżcie wszelkich starań, aby waszą wiarę uzupełnić itd. Tak Natomiast jeśli skupiamy się tylko na naszych staraniach, na naszych wysiłkach, to możemy się upodobnić do faryzeuszów, którzy na zewnątrz sprawiali dobre wrażenie, się bardzo starali, ale ich serca nie były zmienione, nie byli odrodzeni wewnątrz i Jezus to potępił jako zgubne. To jest robienie wrażeniu, wrażenia na ludziach, więc fundamentem jest zmiana od wewnątrz. Jezus mówi, że trzeba zasadzić nowe drzewo, żeby był owoc dobry. Jak będzie dobre drzewo zasadzone, chrystusowe drzewo, to i owoc będzie dobry. Jezus mówi, kto trwa we mnie, ten wydaje wiele owoców, czyli jak nie wydajesz wiele owoców, to zastanów się, czy w ogóle trwasz w Chrystusie. I Jeśli nie wydajesz wiele owoców, to wołaj, Panie zbaw mnie, to oczyś mnie, y, uwolnij mnie, y, ratuj mnie, otwórz me oczy, tu jest zawsze potrzeba pierwsza. Natomiast to nie znaczy, że jesteśmy doskonali, wszystko doskonale robimy i nie popełniamy żadnych błędów i tylko robimy dobre rzeczy. Tutaj pojawia się element naszego zaangażowania, pojawia się element właśnie tych wszystkich wezwań, które Boże Słowo do nas kieruje, jako zbawionych, jako uratowanych, jako przemienionych. Bóg nam mówi, jak to mamy żyć, żeby jemu się podobać. I te wszystkie wezwania i wskazówki Słowa Bożego po prostu nas uświadamiają, ale my chcemy, tak? Jeśli jesteśmy w Chrystusie, to my chcemy. To Boże przykazania nie są jakimś ciężarem, nie do zniesienia, ale Jego jarzmo jest jakie? miłe i przyjemne, dopasowane, dobre. My chcemy czynić Bożą wolę, my chcemy się podobać Bogu, my chcemy pełnić Jego przykazania, bo mamy w sobie Jego życie. Więc tu jest ta, ta relacja, którą ja widzę między tym właśnie pobożnym, wzrastającym, rozwijającym się życiem, a zbawieniem, które jest darem, które przyjmujemy nie mając nic do zaoferowania. Fragment. To jest pierwszy list apostoła Jana, pierwszy rozdział. Od piątego, żeby tu nie przedłużać, bo to jest cały rozdział, ale od piątego. A to jest poselstwo, które słyszeliśmy od Niego i Wam ogłaszamy, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że mamy z Nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy. A jeśli chodzimy w światłości, jak On jest w światłości, społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Gdybyśmy powiedzieli, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli byśmy wyznawali nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy tak, że odpuściłby nam grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. Gdybyśmy powiedzieli, że nie zgrzeszyliśmy, czy nie my, czynimy go kłamcą i nie ma w, nie, w nas jego słowa. To trochę nawiązuje właśnie do tego wszystkiego, nie? do tych myśli, zauważcie, nawet tutaj jest powtórzone to po dwa razy. Tutaj jest obraz też ludzi, którzy mówią, gdybyśmy powiedzieli, że nie zgrzeszyliśmy, czyli tacy, co mówią, nie zgrzeszyłem, nie? czyli to, że Ewangelia i zbawienie jest dla grzesznika, jak ktoś z, mówi, nie zgrzeszyłem, no to dla niego Ewangelia nie jest. nie jest. On nie może być odbiorcą tej Ewangelii. Gdybyśmy powiedzieli, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jest tu obietnica, jest tu pewność, że jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny, sprawiedliwy, także odpuściłby nam grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. To jest to jest cudowne. I, I tak jak mówię, temat jest dłuższy, nie? Dalej jak czytamy ten, ten list, bo ja wczoraj czytałem już z piątego rozdziału o tym nowym stworzeniu właśnie, dla którego już te nowe rzeczy nie są uciążliwe, nie? Czyli już y, to wezwania Boże, to już po prostu są mi miłe. Nie zawsze mam oczywiście moc do tego, jeszcze się uczymy, nie? Czyli jesteśmy na tym kierunku, że czasem widzimy to wezwanie Boże, a i tak upadamy Właśnie szczególnie na początku tej drogi. Oby tak było, że początek, a im dalej w las, tym, tym jesteśmy mocniejsi. No daj, daj, daj, Panie Boże. Patrzę na swoje życie, to różnie to wygląda niestety. Ale tutaj w drugi rozdział, jak się zaczyna. Dzieciątka moje, to wam pisze, abyście nie grzeszyli. Abyście nie grzeszyli, wam to pisze. A jeśli ktoś by zgrzeszył. Mamy obrońcę, Łojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On też jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy całego świata. To jest po prostu, słuchajcie, kwintesencja no, Ewangelii, dobrej nowiny dla człowieka, że może być zbawiony, może chwycić po to ży życie wieczne, ale też wskazówka, jak żyć, jak iść dalej za Chrystusem. Co to znaczy? Gdzie mają być właśnie, gdzie, gdzie umiejscowić uczynki a gdzie umiejscowić tą miłość do Chrystusa? Tu jeden brat parę tygodni temu mówił o tym słowie z greckiego, co Pan Jezus mówi, że nigdy was nie znałem, nie poznałem, nie? że to jest takie słowo, ja już nie pamiętam, gniosko chyba czy coś takiego, które oznacza tą głęboką relację. Do tego Bóg zachęca przez swojego syna, do tego powołuje to jest też dobra nowina, to jest też element dobrej nowiny, że y, możemy mieć z Bogiem bardzo bliską relację przez Jezusa Chrystusa, a ta bliska relacja polega na tym, że On jest w sercu, czyli jest wewnątrz i wtedy dlatego, tak to rozumiem, to serce może mieć te dobre pragnienia. Już nie jesteśmy niewolnikami prawa, uczynków, nie? tylko zostaliśmy usynowieni, czyli nowe serca inne pragnienia. Potem się okazuje, że jest też moc do tego, żeby z grzechem zwyciężyć. Ale gdzie ta, skąd ta moc? Właśnie z Chrystusa, z, też z łaski. To chciałem ten fragment właśnie z listu Jana też jeszcze dorzucić, a raczej początek, nie? Że to jest piękny w ogóle list, który mówi o Ewangelii, o tym. I zaczyna od tego, że wszyscy jesteśmy, znaczy, że każdy, kto mówi, że nie zgrzeczył, jest kłamcą, nie? czyni Boga kłamcą. I to jest chyba dobry, no właśnie, dobry wstęp. Salomon też pisał, nie, że początkiem mądrości jest bojaźń Boża. No ja tak może po tej łasce mówimy też, tak jak każdy to pojmuje, myślę, że to co ja czytam w Słowie Bożym, jak chyba każdy z nas widzi, że łaskę jest coś, co otrzymaliśmy, a na to nie zasługiwaliśmy jakimiś naszymi uczynkami. Tak samo jak jest taki prosty przykład, można podać jak do uzdrowienia, czy mamy jakąś sytuację, problem w życiu. To nie jest tak, że dlatego, że wierzymy, to Bóg musi nas z tej sytuacji wyciągnąć albo nas uzdrowić no nie Bóg może, a nie musi, czy to jest też Jego łaska, zmiłowanie, że Bóg się zmiłował, często mówimy, nie? Obdarował łaską tym, że się zmiłował, że uzdrowił. Także jeżeli chodzi teraz o zbawienie, to jest coś podobnego, że to nie jest coś, co myśmy sobie wypracowaliśmy albo zasłużyliśmy, tylko Bóg obdarował nas tą łaską zbawienia, że mamy tą możliwość, możność, a być zbawionymi, kiedy się uniżymy, przyjdziemy pod Jego Boży tron, tak jakże to się też tyczy tych, którzy mają przyjść do Chrystusa, jako ci, co mają być zbawieni, czy ci, którzy pragną i ci, którzy też trwają w Chrystusie, tak to też pojmuję, też to widzę i... Jednym w, w liście do hebrajczyków, trzeci rozdział, też to tak czytałem, też to widzę, Paweł kierował ten list do, nie tylko do braci z narodu izraelskiego, ale dla, do tych braci, którzy są w Chrystusie. Tam jest dokładnie napisane dwa razy warunek, jeśli w nim trwacie, jeśli będąc w Chrystusie, czyli można będąc w Chrystusie dziś tam, jak to się mówi, odpłynąć, i tam jest taka przestroga mówiąca, bo jeśli nie będziecie w nim trwać, wszyscy poginiecie, jak ci, co na pustynia, bo była usłana ich ciołami, to Buntowali się, nie chcieli jakby iść za Bożymi przykazaniami. Ja z mojego przykładu to wiem, jak dziś odsunąłem od Chrystusa na zasadzie, że no jak to się mówi potocznie, że ktoś się robi letni, a to dlatego, że nie trwałem w nim. E, gdzieś intelektualnie chciałem, ale nie miałem tej blis, bliższej dalej więzi szukania jego, obcowania z nim i dziś zacząłem dotracić e, z własnych oczu i człowiek zaczął po prostu, że tak powiem się, duchowo uwsteczniać, e, tak jak ktoś się mówi, się analfabetą bardziej robił duchowym i w uczynkach, postępowaniu, bo z niego czerpiemy tą moc, aby w tym trwać, a nie sami też z siebie, bo nasza ta wytrwałość, te dążenia do tego, żeby się uświęcać jest dziś ograniczona. Też bez jego pomocy, mocy, w współdziałaniu z nim nie jesteśmy w stanie jakby tego wyznaczonego kierunku nam w pełni dokonać. Ja może przeczytam z kolosan, bo dzisiaj o tym czytaliśmy. Myślę, że o tym, co dzisiaj było mówione, to tak też nawiązuje. To jest pierwszy rozdział, no trochę dłuższy, ale od 12 przeczytajmy. Wersetu do 23 i 23 jest też taki warunek tam postawiony, i tutaj jest na samym początku, gdzie Bóg mówi, że obdarowuje tych, którzy są w Nim, którzy są w Chrystusie. Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego syna w którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi i to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy wierzchności, czy władze, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przede wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu, On też jest głową ciała Kościoła, on jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i żeby przez Niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża, przez Niego mówię to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie. I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojedną w jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed obliczem, jeśli tylko trwacie w wierze ugruntowani i utwierdzeni, nie dający się odwieść od nadziei Ewangelii, którą usłyszeliście, a która jest głoszona Wszelkiemu stworzeniu pod niebem, które ja, Paweł, stałem się sługą. No, i tu w 22 wersecie tak to widzę, że aby nas przedstawić jako świętych nieskalanych i nienaganych przed swoim obliczem, czyli to jest praca też ducha świętego z nami, aby nas przedstawić, przemienić, zmienić, kiedy sami też musimy do tego dołożyć wszelkich starań ale nie jesteśmy swoimi staraniami w pełni, że tak powiem, dokończyć tego dzieła jakby za Boga, bo to jest współpraca, że to On też ku temu, ku dobremu działa, że nas przemienia. Nasza dziś tam dążność jest też ograniczona, ale każdy z nas musi wiadomo przyłożyć tego swoje serce, każdy z nas jest inny i mamy dziś tam wytyczone rzeczy, które Słowo Boże nam mówi, co mamy czynić, jak czynić, żeby nie być bezużytecznymi aby też się uświęcać. Każdy z nas ma jakieś swoje słabości, że jeden jest w czymś mocniejszy, słabszy. Do każdego Bóg inaczej podchodzi, ale wytyczne ma te same. I współdziała z nami, jeśli w nim trwamy, go szukamy. Jak ktoś się mówi, że się ma lepsze, gorsze dni. Bóg widzi to serce. Nie jesteśmy w stanie być tacy jak Bóg, jednostajni, niezmienni, bo na nas różne rzeczy oddziałowują. Ale cały czas się staramy. Bóg widzi to serce nasze, że próbujemy, staramy się, i Bóg też nas w, to, w tym obdarowuje, w tym nas wyposaża, daje nam chęci, pragnienia, też dążności, żeby też w nim trwać i się przemieniać, aby do niego też przychodzić z każdą rzeczą, aby się przemieniać. Ale też jest warunek, który mówi, jeśli tylko trwacie wierze, ugruntowanie, utwierdzenie, czyli w tym, co już poznaliśmy, wiemy, żebyśmy tego nie stracili, żeby, żebyśmy nie byli z tego ograbieni. No i dalej, jak już mówiłem z Hebrajczyków, trzeci rozdział, że jeżeli gdzieś tego, którego poznaliśmy, w nim jesteśmy, trwaliśmy, mamy swoje świadectwa nowonarodzenia, a dziś po prostu stracimy go z własnych oczu, z serca i pójdziemy inną drogą, no to żeby nas przestrzega apostoł Paweł, żebyśmy nie skończyli jak ci ludzie, na pustyni w Mojżeszowie, jak czytamy, że cała, to jakiś tam fragment tej pustyni był usłany ich ciałami. To wszystko. Według mojego zrozumienia to, żeby człowiek dostąpił łaski, to najpierw musi Zauważyć, że potrzebuje tej łaski. Znamy przykład Piotra, który wtedy jeszcze nie był apostołem, był uczniem Jezusa Chrystusa. I jak sami doskonale znamy Ewangelię, zadeklarował, że z Jezusem pójdzie do samego końca, na śmierć. To była jego deklaracja przed innymi, przed Jezusem, a także przed innymi uczniami. No i prawda jest taka, że Rzeczywiście na początku nawet mu się udawało, prawda? To nie było tak, że on od razu się zaparł, ale na początku nawet mu się udawało. Poszedł do ogrodu, kiedy przyszli ci nasłani na Jezusa, to nawet wyciągnął miecz, chciał bronić mistrza, nawet ucho odciął, taki, taki był gorliwy w tym i nawet później, jak już Jezusa wiedziono przed sąd, to on takiegoś czasu szedł. To nie jest tak, że on od razu się załamał, ale próbował, szedł, czyli to jego słowo, można powiedzieć, to jego obietnice spełniały się, ale do pewnego momentu. Do pewnego momentu, kiedy podeszła dziewczynka i powiedziała, ty jej też byłeś jednym z nich. I co ciekawe, właśnie wtedy się załamał. To samo było również w moim życiu, że kiedy ja usłyszałem Ewangelię, naukę apostolską, ja też pewne rzeczy wykonywałem na początku, bo mi mówiono, że Bogu się tak podoba, że powinieneś to robić, a tego nie robić i ja to robiłem i, i powiem wam, że w swojej gorliwości nawet mi to nieźle wychodziło, naprawdę. Ale przyszedł taki moment, że w moim życiu, że no stwierdziłem, że już dalej się nie da, że... że, że Formuła się wyczerpała, dalej nie mogę już takiś, bo zacząłem powoli dostrzegać, że w moje życie wkradła się jakaś nerwowość i tak dalej, i tak dalej, jakieś czasy, rzeczy. I dopiero wtedy zacząłem powolutku, dopiero wtedy, kiedy doświadczyłem, nie to, że mnie czegoś nauczono, zambony i tak dalej, tylko sam w swoim prywatnym życiu doświadczyłem, że... Moje możliwości są, ale one są bardzo ograniczone, dopiero wtedy w całości powierzyłem swoje życie Bogu. I uważam, że człowiek, który nie zauważy swoich ograniczeń, że nie jest w stanie wykonać tego, co Słowo Boże od niego wymaga, jeśli tego nie doświadczy w swoim życiu, to jest mu dużo trudniej potem przyjść pod krzyż Jezusa Chrystusa. Y... Tak, dużo, dużo trudniej. Człowiek musi zauważyć swoją po prostu ograniczoność. Wtedy, kiedy zauważy swoją ograniczoność, swoje pokucie, przyjdzie pod krzyż Jezusa Chrystusa, zostaje uwolniony z tego ciężaru, jaki na niego jest coraz bardziej, coraz bardziej nakładany. Właściwie to sam sobie nakłada. I kiedy dojdzie do tego stanu, że właśnie wszystko mogę, ale, ale tylko do pewnego momentu, kiedy przyjdzie pod krzyż Jezusa Chrystusa, to wtedy się dzieje to, co, co naprawdę powinno się stać czyli zostaje zrodzony z Boga, wyznaje przed Bogiem swoją po prostu ograniczoność. Ale tak jak powiedziałem, żeby to zrozumieć, to musi najpierw próbować. Dopiero jak wypróbuje, to sam się doświadczy, że nie jest w stanie tego zrobić i wtedy dopiero przyjdzie. I to jest najskuteczniejsza yy, po prostu metoda na to, żeby rzeczywiście być zrodzonym z Boga. Inaczej faktycznie może być to yy, religijność Oby tak nie było. To jest jedna rzecz, którą chciałam powiedzieć. I druga, co do tego, co Paweł Tyżeś powiedział odnośnie, czy wiemy, o czym Łukasz mówił. I powiem ze wstydem, że ja nie wiedziałem. Tyle rzeczy się wydarzyło w tygodniu, tyle rzeczy przeszło. I, i, i, i no, no przecież to było tydzień czemu, prawda? I to się okazuje, jak już się dowiedziałem, że to takie ważne rzeczy, no, kwestia zbawienia, z łaski. Yy, więc yy, tak mi się trochę głupo zrobiło, ale potem przyszło do mnie, no tak, ale pamiętasz, co Paweł mówił. Ten Paweł, y, ten, ten, ten, Francuz Paweł, nie? I to nawet dosyć dobrze pamiętam. Yy, więcej, ja pamiętam, co trzy tygodnie temu było mówione, co, co ty, Paweł, mówiłeś za geusza. I, I nawet pamiętam niektóre kazania sprzed 20 lat. Także mówię, e, to jednak nie jest tak źle z moją, z moją pamięcią. Po prostu powiedzmy sobie tak, no człowiek jest tak skonstruowany, takie ma myślenie, że często to, co się stało godzinę temu, już nie pamięta. Po prostu jest taki natłok tego życia, tego wszystkiego myślenia, a pamięta rzeczy z dzieciństwa. Ja naprawdę, na, naprawdę pamiętam dużo rzeczy z dzieciństwa, a być może nie pamiętam wszystkiego, co y, dzisiaj z rana był. Także, kochani, nie załamujmy się tym, y, naprawdę, no, jesteśmy ludźmi, którzy czasami zapominają, to nie jest żaden grzech, to nie jest żadna ujma, pamiętajmy w ogóle to, co jest mówione, czy to nawet miesiąc temu, czy ileś, jeśli to było coś takiego szczególnego, co mi, jak to się mówi, walnęło w moim życiu, to, to tego się trzymajmy i widocznie mnie to było potrzebne, tak ja do tego podchodzę. I naprawdę, jeszcze raz powtarzam, człowiek, który nie zrozumie, że sam nie jest w stanie się zbawić, to nigdy nie przyjmie łaski. To jest troszeczkę tak, jak u lekarza. Jeśli ja tak długo, jak nie będę wiedział, że na mojej wątrobie jest wrzód, to nigdy nie będę potrzebował lekarza. Ja muszę po prostu zauważyć, że mam wrzód, mam problem. Jak będę miał problem, który zauważę, to dopiero wtedy pójdę do lekarza. Dzisiaj nie idę, bo nawet nie wiem, czy mam. Ale jakbym wiedział, że mam wrzód na wątrobie, to na pewno bym poszedł. To samo jest samo, to właśnie to samo jest z tą kwestią. Człowiek musi być poinformowany, że ma problem, że potrzebuje lekarza. Jak do niego to dojdzie, doświadczy, to wtedy sam pobiegnie i to nawet bez kolejki, bez numerka. Ja tylko jeszcze króciuteńko odniosę się do tych wszystkich zastrzeżeń, które znajdujemy w listach Pawła, czy w liście do hebrajczyków, czy w innych miejscach Słowa Bożego. Musimy pamiętać, że te zastrzeżenia mają jakby dwie, dwa aspekty. Z jednej strony one wynikają z pewnych apostolskich założeń, że jeżeli jesteśmy ludźmi wiary, którzy trwają w Chrystusie, to te założenia mają zawsze pozytywną stronę, czyli tak jak tutaj weźmy ten fragment, który był czytany z listu do Kolosan. O ile trwać będziecie w wierze, ugruntowani, stali i niewzruszeni w nadziei płynącej z Ewangelii. Czyli tutaj to założenie nie wynika z tego, że Paweł pisząc do Kolosan mówi, no wiecie, nie wiem czy, czy wy wytrwacie, czy, czy wy będziecie tacy ugruntowani, no wiecie, uważajcie, bo jutro możecie już nie wierzyć i możecie upaść. Czasami takie odczytujemy i myślę, że to nie jest apostolskie założenie pisania tego. Jego założenie jest takie, że jeżeli jesteście w Chrystusie, to właśnie tak będzie, taki owoc wydacie. Jeżeli prawdziwy Jego Duch mieszka w was i wy Go kochacie szczerą miłością, prawdziwą miłością, to, to to się właśnie okaże, właśnie się to okaże. A ci wszyscy, którzy nie wytrwają, ci wszyscy, którzy nie okażą się tacy, niestety to, to będzie owocem tego, że nie oddali się prawdziwie Chrystusowi. To jest jakby jedno z możliwości podchodzenia do tego. Drugie jest takie, że one zawierają w sobie ostrzeżenia, właśnie ostrzeżenia przed takimi, przed gnuśnością, przed niedokładaniem starań, przed takimi właśnie błędnymi założeniami, że skoro przyszedłem, wziąłem, to już teraz wszystko mam i nic nie muszę robić i przed tym jesteśmy ostrzegani, żeby tak nie myśleć i nie mieć takiej postawy. Ale musimy się wystrzegać też tego, że teraz wyciągniemy z tego taki wniosek, że Jezus nas zbawił z łaski, a resztę drogi już przebywamy w oparciu o nasze starania i nasze, naszą wierność, naszą wytrwałość, że to jest od tego uzależnione. Prawda jest taka, że zaczynamy z łasce i w łasce mamy trwać, w łasce mamy kroczyć. Nasze życie cały czas jest zależne od naszego polegania na Jezusie, a nie na sobie, co nie oznacza, że jesteśmy bierni i nieaktywni, tak jak powiedziałem. Jeżeli na Nim polegamy, to automatycznie to będzie owocować naszym zaangażowaniem i naszym staraniem i wysiłkiem. Jeżeli brakuje starań i wysiłku, to znaczy, że gdzieś na tej linii naszego zaufania do Jezusa coś się posypało. Gdzieś tutaj się oddaliliśmy od Niego, gdzieś tutaj zawiedliśmy. Natomiast te fragmenty pokazują nam, że ci, którzy są w Chrystusie, którzy trwają w Chrystusie, oni właśnie wykazują ten owoc wytrwałości i to jest dowodem tego. Jeśli w Nim trwamy, to jest dowodem, że do Niego należymy, że Jego Duch działa w nas. Jeśli zaś nie trwamy to gdzieś na tej linii właśnie naszego oddania się Jemu coś jest nie tak. I albo mówię, albo nigdy nie wystartowaliśmy tak naprawdę poprawnie, tylko po prostu staliśmy się religijnymi ludźmi. Przyjęliśmy doktryny jakieś, przyjęliśmy jakieś zwyczaje kościelne, gdzieś się zapisaliśmy, chcieliśmy poprawić nasze życie w takiej czy w jakiejś mierze, ale jeśli nasze serca nie są przemienione, to ciągle będziemy mieli z tym problem ciągle będzie nas ciągnęło w inną stronę, ciągle będziemy upadać w jakichś sprawach, bo nie ma tej przemiany, nie ma tego wzrostu, nie ma, no bo skąd, jak jesteśmy nadal bez Chrystusa, tylko mamy jakąś religię i jakąś religijną koncepcję i poznanie Chrystusa, nie poznanie właśnie to ginosko, to, to poznanie osobiste, to poznanie zjednoczenia z Nim w duchu, tylko poznanie umysłowe, Czytamy Biblię, znamy informacje, znamy fakty, ale nie znamy go osobiście, więc tu jest, to jest zawsze fundament, to jest zawsze, do tego musimy miejsca to wszystko sprowadzać. Kiedy brat czy siostra mają jakiś problem z grzechem, to mają problem z Chrystusem i tak długo jak się nie nawrócą do Chrystusa w danej, w danym obszarze swojego życia, czy w ogóle nie, nie naprawią relacji z Chrystusem, to daremnie będziemy zajmować się ich grzechem, bo ten grzech jest owocem tego, że oddalili się od władzy Chrystusa, bo jak Chrystus panuje, grzech nie może panować. Nie ma takiej opcji. Albo jesteśmy pod władzą grzechu, albo jesteśmy pod władzą Chrystusa i zawsze... Naszym pierwszym zadaniem i pierwszą powinnością, duszpasterską i osobistą, jest upewnić się, że w naszej relacji z Chrystusem coś się nie popsuło, że tutaj gdzieś coś nie stanęło między nami barierą, czy właśnie nie zaniedbaliśmy Go, czy nie, nie, nie oddaliliśmy się od Niego, czy nie zlekceważyliśmy Go, czy nie zaczęliśmy sami przejmować steru naszego życia zamiast Jemu oddać się w posłuszeństwo i panowanie. Więc tutaj też mówię, żebyśmy dobrze czytali te przestrogi i te ostrzeżenia nie na zasadzie życia w strachu, że dzisiaj jesteśmy, ale jutro już możemy nie być, tylko na zasadzie właśnie przyglądania się sobie i oceniania ciągle siebie, czy ja trwam, czy ja wykazuję te owoce, czy rzeczywiście moje życie jest tym życiem, o którym czytam w Słowie Bożym, że ma być. A jeśli nie, no to Panie ratuj mnie, Boże zbaw mnie, przemień mnie, wyzwól mnie. Ciągle właśnie jest ta droga pokuty z tego wszystkiego, gdzie jeszcze odstajemy od, od pełni wymiarów Chrystusa. I tu jest, powiem, największe niebezpieczeństwo. Wielu, wielu, wielu ludzi w kościołach pogodziło się ze swoją miernością. Pogodziło się z takim byle jakim życiem, mierną wiarą, jakimś takim nominalizmem w chrześcijaństwa i po prostu, no ale przecież jestem zbawiony, ale przecież wierzę w Jezusa. I nie wykazują żadnych oznak duchowego życia, nie ma owoców albo są tak yy, słabe, że ludzie ze świata mają lepsze. I, I to jest tragiczne, że tacy ludzie wmawiają w siebie, że wszystko jest okej, okay, bo oni uwierzyli w Jezusa i mówią, zbawienie jest z łaski przez wiarę. Więc nie mówimy o takim czymś i absolutnie o takie, do takiego czegoś nie zachęcamy, wręcz przestrzegamy i wzywamy do pokuty takich ludzi którzy są pełni narzekania, plotkarstwa, kłamstwa, jakiegoś malwersacji różnych, ale oni są wierzący i oni się dobrze czują w kościele, no bo przecież oni są ochrzczeni, bo przecież oni wyznali Jezusa, bo to, bo tamto. Nie, to, to jest zakłamanie, to jest religijna obuda i zgubna droga. Więc ciągle o tym mówimy, o tej prawdziwej wierze, która owocuje w duchowym wzroście i upodobnianiu się do Chrystusa i w dobrych uczynkach. Te uczynki dowodzą wiary, a nie są jakimś uzupełnieniem wiary w procesie zbawienia. One po prostu są owocem i dowodem tego, że wierzymy. Jeśli wierzymy, to żyjemy, to postępujemy, to, to właśnie trwamy i, i wytrwamy. Wierzymy, że wytrwamy, jeśli w Niego wierzymy. To On jest naszą nadzieją, nie nasze wytrwanie, ale On, który w nas zapoczątkował dobre dzieło i który wierzymy do końca i doprowadzi. Dlatego, że my się Go trzymamy i jakkolwiek odejdziemy choćby na chwilę, to pokutujemy, przychodzimy, Panie wybacz, ratuj, pomóż mi. Więc tu, tutaj ważne, żebyśmy to we właściwym duchu rozumieli. Jeszcze spróbujmy chwilkę o tym, o czym Paweł mówił, bo to też jakby wiąże się z tym tematem, więc tutaj nie wchodzimy w nowy temat, ale jakby kontynuujemy ten temat tej właśnie wiary i, i mamy tego Szymona, zobaczcie, faryzeusza, który zaprasza Jezusa do swojego domu. Więc mamy człowieka, który chce poznać Jezusa. Mamy człowieka, który otwiera swój dom dla Jezusa. Więc mamy człowieka, który deklaruje jakąś wiarę w Jezusa i przychylność Jezusowi, tak? Zaprasza go do swojego domu. Wiecie, dla faryzeusza to, to nie było takie już, to, to było pewne ryzyko, które on poniósł, zapraszając go do swojego domu, kiedy faryzeusze i uczeni w piśmie ciągle mieli jakieś pretensje do Jezusa, a ten zaprasza go na obiad, gości go w swoim domu. Więc zobaczcie, jest jakiś aspekt jego... Otwarcia, zaproszenia, poznania, chęci poznania Jezusa. A w kontraście do Jego uprzejmości i gościnności mamy tę kobietę, która przychodzi i płacze i, i obmywa stopy Jezusa swoimi łzami i wyciera włosami i ten człowiek, zobaczcie, co się w jego sercu rodzi. Gardzi tą kobietą. I mówi, gdyby on był prawdziwym, a teraz się okazało, teraz już się mu wszystko poukładało, a to jednak on nie jest prawdziwy. Myślałem, że to prawdziwy prorok, ale widać, że on nie jest prorokiem, bo jakby był prorokiem, to przecież wiedziałby, co to za kobieta i nie tego. I wtedy Jezus do niego mówi te słowa, nie? Daje mu tą historię o tych dwóch dłużnikach i mówi o tej wielkiej miłości i o tej byle jakiej miłości, o tej właśnie takiej płytkiej miłości, o tej miłości, która nie poznała przebaczenia, nie poznała głębi odpuszczenia grzechów. A? Się rozkręciłem. Ktoś chce? Do, do super. No wiadomo, tam było dużo rzeczy poruszonych, bardzo, bardzo ważnych i ciekawych. To, co mnie, mnie akurat najbardziej jakoś tak zaintrygowało, to chyba będzie troszeczkę w tym temacie, co tyżeś Paweł, mówił, mianowicie czym innym jest, kiedy my się tutaj zbieramy. Jest zgłoszone słowo, są śpiewane pieśni, uczestniczymy w nabożeństwie, ma to służyć ku dobremu ale zupełnie czym innym jest taka właśnie indywidualna moja społeczność osobista z Bogiem. Czy to tutaj, czy na ulicy, czy w pracy itd., itd. To są w ogóle dwie różne sprawy. Wiadomo, dobrze jest słuchać Słowa Bożego, dobrze jest czytać Słowo Boże, rozmyślać nad Nim, jest to dobre świadectwo, ale to musi się, że tak powiem, troszeczkę przełożyć na moje życie, na moje postrzeganie tego wszystkiego, co wiem, bo dużo wiemy, ale żebyśmy chociaż połowę tego wykonywali, co wiemy. I tutaj była podobna sytuacja, bo zauważmy, że na samym początku, kiedy Jezus zauważył tą niegodziwość tego faryzeusza, taki zrobił, ja bym powiedział, takie nabożeństwo, taki wykład. I mu zadał takie w sumie proste pytanie o tym, kto będzie bardziej miłował. No, i, i, i okazało się, że on nawet wiedział. On dobrze powiedział, dobrze odpowiedział, że rzeczywiście więcej będzie miłował ten, komu więcej przebaczono. Czyli w pewnym sensie można powiedzieć, że zdał ten egzamin, taki, ja bym powiedział, teoretyczny. Teoretyczny egzamin na zadane, na postawione mu pytanie, ale później się zaczęła druga część tak jakby Jezus do niego już osobiście przyszedł i zaczął mu wykład. I teraz zobacz, mój drogi Szymonie, jak wygląda twoje życie względem tego, co ty już wiesz. Wiesz, kto bardziej miłuje, masz tą świadomość, przerobiliśmy to i dobrze odpowiedziałeś, a teraz ja ci wytłumaczę, jak wygląda w kontekście tamtej wiedzy, jak wygląda twoje życie. Zobacz czegoś żeś zrobił, jakie było twoje zachowanie i tak dalej, i tak dalej. Możemy o tym czytać. I dlatego też my musimy być bardzo czujni na głos Ducha Świętego. Musimy, nie wiem, owce głosu mojego słuchają. Taki jest przekaz Jezusa Chrystusa, takie jest nauczanie. I my jako owce winniśmy słyszeć głos Ducha Świętego. Nie tylko to, co tutaj na społeczności wiemy, nabieramy pewnych informacji, ale jak to się przekłada na moje życie. I jestem przekonany, że Bóg przez Ducha Świętego bardzo często do każdego z nas przemawia indywidualnie. To, coś było tutaj, no nie będę już tego powielał dalej, w każdym razie jest kwestia tego, czy my po prostu słyszymy ten głos. To jest bardzo ważne. Jeśli nie słyszymy, to są dwie możliwości. Jedna, że, że nie jestem owcą Jezusa Chrystusa, chociaż jestem wierzący. A druga jest taka przyczyna, że jestem owcą Jezusa Chrystusa, ale tą, która odeszła od stada i musi zawrócić. Także i w jednym, i w drugim przypadku jest dla nas takie ostrzeżenie, z którego powinienem wyciągnąć wniosek, że jeśli nie słyszę głosu Ducha Świętego, to powinienem wszystko uczynić, aby to po prostu stało się moim życiem. Bo inaczej całe te wykłady, to co tutaj jest w zborze mówione, o czym dyskutujemy, to, to jest po prostu tylko wiedza. A tu nie chodzi o wiedzę, tylko jak sami doskonale wiemy, my zostaliśmy po to przez Ewangelię zrodzeni, żebyśmy żyli. W nas musi być życie. Życie. Człowiek, który zdaje sobie sprawę, jak wielkiej łaski doznał, ten człowiek żyje. Ja pamiętam jeszcze tak na chwileczkę. Ja pamiętam, jak ja byłem młody, niezbawiony, mnie nikt nie musiał namawiać, żebym ja szedł na mecz. Ojej, ludzie, co tam się działo na trybunach? Jak ja byłem zaangażowany w to wszystko. Moje siostry z kolei, miałem trzy starsze siostry, nie było łatwo na początku, trzy starsze siostry sobie wyobrażacie, ale potem ja wyrosłem i rola się odwróciła. W każdym one z kolei innym się interesowały. To było życie, ich nikt nie musiał namawiać, żeby kupować zdjęcia jakichś aktorów i zawklejać w zeszyty i tak dalej. Tak jak mnie nikt nie musiał naprowadzać na, na stadion, ale żeby nigdy żeby to nigdy, ale nigdy, przenigdy w naszym życiu nie było czegoś takiego, że kiedyś to piłem, paliłem, bawiłem się, a teraz, no cóż, jestem chrześcijaninem. To jest, to jest tragedia. W nas musi ludzie, w nas musi po prostu być życie Chrystusa. My musimy mieć pragnienie czytania Słowa Bożego, poznawania Jego. Nie mów, że kochasz Jezusa Chrystusa, jak Go nie poznałeś. Najpierw trzeba poznać kogoś, żeby potem go pokochać. Taka jest zasada prosta. Musimy poznać Jezusa Chrystusa, żebyśmy chcieli go po prostu kochać. A wtedy rzeczywiście wypełni się dla nas to, co jest napisane w pierwszym liście Jana: że miłość objawia się w tym, że wypełniamy Jego przykazania i one naprawdę nie są wcale uciążliwe. To jest prawda życiowa, to jest prawda duchowa, którą dał Bóg i nic tego nie jest w stanie zmienić. Ani aniołowi, ani my, ani diabeł, nikt. To jest wszystko w Duchu Świętym, z radością. Z radością czytam Słowo Boże, rozważam je, przychodzę tutaj, angażuję się. To jest wszystko z radością. To jest prawdziwa droga, do której nas Bóg nawołuje. Ja tylko powiem, że no, amen na to, co Sławek mówi. <laughs> I właśnie yy, ta relacja głęboka z Chrystusem, o której mówimy, to właśnie jest to, co Sławek nazwał tą głęboką relacją w sercu i w duchu. Nie? To jakby, to chyba jest to. I tu mnie zachęca, żeby amen, żeby tak, to ja amen i oddaję głos. Czas nam no, minął, także musimy się tu zatrzymać i kochani, w tych wszystkich naszych rozmowach, dyskusjach właśnie, naszym osobistym poznawaniu Boga, zobaczmy, jak Pismo nam daje wiele ilustracji tego, czym różni się religijność, którą ten Szymon reprezentuje dla mnie, od Poznania Chrystusa, którą ta niewiasta reprezentuje, jej łzy, jej gotowość na uniżenie się i znalezienie się w miejscu, w którym właśnie w tym społecznym odrzuceniu, jako kobieta lekkich obyczajów, ona przychodzi i, i ze łzami u stóp Jezusa, to mi pokazuje, że ona go poznała w sposób, który jest wynikiem objawienia działania Ducha Bożego w jej sercu. I jeśli my takiego poznania Chrystusa jeszcze nie mamy, czy nie przeżyliśmy, to wołajmy do Boga, żeby dał nam takie poznanie Chrystusa, żebyśmy mogli, tak jak ona publicznie wyznawać naszą wiarę, choćby wszyscy wokół nas tam mieszali z błotem i, i, i mieli o nas mniemanie że, i, i o tym naszym Jezusie. To, to, to, to, to, to w ogóle jakby wtedy przestaje mieć wagę i znaczenie, kiedy prawdziwie go poznamy. Więc to jest konieczne, żebyśmy to zobaczyli, tą różnicę między tą religijną uprzejmością religijną ułożonością, tym, tym, ten Szymon sprawiał naprawdę dobre wrażenie, dopóki Pan Jezus go nie skonfrontował z, z, z, jego, z jego wewnętrznymi myślami, z jego wewnętrznymi ocenami. I tylko Bóg nas może z tym skonfrontować tak, tak prawdziwie, bo na sobie możemy robić wrażenie i tutaj możemy się przez lata oszukiwać. Mam nadzieję, że tego nie robimy i mam nadzieję, że tutaj nie ma nikogo, kto, nie wiem dlaczego miałby to robić, ale niestety w różnych miejscach, w różnych sytuacjach spotykam ludzi, którzy są tak zaślepieni swoją religijną pustką, że, że gdzieś już się pogubili i robią nawet coś, co dla nich samych nie ma sensu ale po prostu to robią, no bo nie wiedzą, jak inaczej już żyć, więc już nie, nie widzą siebie poza Kościołem, więc po prostu tkwią w Kościele, ale nie są w Chrystusie. I to jest straszne, to jest naprawdę straszne. Zachowaj nas Boże kogokolwiek od takiego stanu, w którym cała nasza religijność jest jakimś ciężkim obowiązkiem, powinnością i ciągłym sprawianiem na wrażenia na ludziach. Oby nas Bóg, jeśli ktokolwiek jest w takim stanie, wyratował z tego, żebyśmy mieli tą miłość, tą pasję, tą, tą, tą żarliwość relacji z Chrystusem. To, to, to o to chodzi, po to Jezus przyszedł i, i to też wynika właśnie z tego zrozumienia, kim byliśmy. Jak wiele nam przebaczono. To jest jeden z tych tutaj lekcji, która z tego płynie. Jeśli myślałeś o sobie, czy myślałaś o sobie, że nie byłeś takim złym człowiekiem. Ja tak o sobie myślałem do czasu, kiedy Pan Jezus nie stanął na mojej drodze i zobaczyłem, że jestem zgubionym, hipokrytą, zakłamanym religijnym draniem, który idzie na, do piekła. I, I tak długo, jak tego nie widziałem, tak długo, jak sobie wmawiałem, że nie jest ze mną tak źle, że przecież nie biorę narkotyków, nie, nie, nikogo nie zabiłem, nie, za dużo nie ukradłem, tylko trochę i, i sobie tam jakoś się usprawiedliwiałem, to byłem zgubiony. Kiedy nie zobaczyłem swojego tragicznego stanu, swojej totalnej korupcji mojego serca i zguby. I kochani, mam nadzieję, że każdy z was przeżył to. Jeśli myślisz o sobie, że jesteś dobrym człowiekiem, że właśnie nie jesteś grzesznikiem, który potrzebuje Zbawiciela, to oby Bóg jak najszybciej otworzył twoje oczy, żebyś zobaczył na jakim dnie się znajdujesz, na jak strasznej drodze zagłady się znajdujesz. I jak staniesz przed Bogiem, to cała twoja sprawiedliwość i wszystkie twoje dobre uczynki okażą się śmieciem, okażą się zgubą twoją w której pokładałeś ufność, myśląc, że, że to cię jakoś tam zakwalifikuje do Królestwa Bożego. Nie. Musimy z łaski Bożej zobaczyć, jak bardzo jesteśmy grzeszni, jak bardzo jesteśmy zgubieni, jak bardzo potrzebujemy Jezusa. I kiedy przyjdziemy do Niego, to nigdy nie będziemy myśleć, że nam mało przebaczono. Tylko powiemy tak jak Paweł, jestem największym z grzeszników. Jestem jednym z najgorszych ludzi, jeśli nie najgorszy. I wiem, jak dużo mi Chrystus wybaczył i to, to dlatego go tak kocham. Bo wiem, jaką wielką cenę musiał zapłacić, żeby mnie z tego bagna grzechu, ciemności, zakłamania, religijnej obłudy i wszelkiego innego zła, które jeszcze się w moim sercu czaiło, którego nie zrobiłem tylko dlatego, że nie miałem możliwości, a gdybym miał, to bym zrobił daleko więcej zła niż zrobiłem. Więc ta świadomość, mam nadzieję, że, że przyszła na każdego z nas, a jeśli nie, to modlimy się, żeby stała się udziałem każdego z nas tutaj i nie tylko tutaj, ale w ogóle wśród tych, którzy się mienią chrześcijanami, żebyśmy nie okłamywali samych siebie i, i, i nie, nie żyli, mówię, pustą, zgubną religijnością. Tak, tak, przy nawróceniu, tak, tak. Tak Bóg dramatycznie mnie przekonał o tym moim zgubionym stanie i o tym, że jak Jezus mnie nie zbawi, to ja nie mam żadnych szans. Tylko w Nim mogę szukać ratunku. Tak, słyszałem dobrą Ewangelię i Duch Święty dotknął mojego serca, tak jak ufam wielu z was. Tak. Amen. Tak, i o tym też mówimy i ciągle gdzieś tutaj bolejemy nad tym i chcemy y, zrobić wszystko, co, co jest w naszej tutaj powinności, żeby takiej płytkiej, y, zgubnej Ewangelii ludziom nie głosić. Y, y, ostatnio słuchałem świadectwa takiego brata, który przez wiele lat pracował y, w, tym, w tej misji Billy Greyma i on y, po latach się rozstał z tą misją i mówi, że ich własne statystyki, statystyki ich własnej organizacji są takie, że na 100 osób, które się deklarują na tych ewangelizacjach po dwóch latach, po dwóch latach, powiedzcie, jak myślicie, ilu jest dalej wierzącymi? Osiem osób. Czyli... 92% już nie chce mieć nic wspólnego z Chrystusem. Co gorsza, dla wielu z nich to doświadczenie jest, jest kamieniem obrazy w kolejnym przyjściu, ponieważ oni on, powiedzą, myśmy już to robili, myśmy już modlili się modlitwą grzesznika i to nic nie dało. Moje życie się nie zmieniło. Więc to, co wczoraj miało miejsce w Krakowie, syn Billy Greyma. Franklin Graham prowadził ewangelizację, tam znowu tysiące ludzi wyszło do przodu i dramatem jest to, że zostało im ogłoszone, że są dziećmi bożymi, że się narodzili na nowo, kiedy nikt tego nie sprawdził i nikt nie ma pewności, co się naprawdę stało. Czas pokaże, ilu z nich naprawdę się nawróciło. Mam nadzieję, że tam jacyś ludzie się nawrócili, natomiast powiedzenie im wszystkim, że są dziećmi bożymi i że już są zbawieni jest po prostu kłamstwem, jest wprowadzaniem ich w błąd i to nie jest lekka, lekka rzecz. Ja boję się, bałbym się wiecie, odpowiedzialności za wprowadzenie tylu ludzi w błąd i teraz wielu z nich, załóżmy, że jeśli pójdzie do zborów, a nie są odrodzeni, to będą tylko robili problemy w zborach. I wcześniej czy później od nich odejdą i narobią zadymy, zamieszania i będą w własnym życiu jeszcze zgorzknieni i, i, i myśleli właśnie, że to nie działa, no bo przecież się modliłem, przecież powiedzieli mi, że jestem zbawiony, a ja dalej mam te same problemy i dalej jestem grzesznikiem, jakim byłem. To jest po prostu dramat tego, co dzisiaj oglądamy w tak zwanym szeroko pojętym ewangelicznym chrześcijaństwie. Więc tutaj, dlatego nie robimy tutaj wyzwań do przodu, dlatego nie prosimy o podnoszenie rąk, tylko wołamy, nawróć się człowieku, opamiętaj się, jak zobaczymy owoc tego, to wtedy możemy powiedzieć bracie, witaj w rodzinie Bożej, ale kiedy widzimy owoc zbawienia, a nie kiedy ktoś deklaruje coś, nie kiedy coś powie ustami, to za mało. Dobrze wiemy, że to za mało. Można powiedzieć dobre rzeczy i nadal niczego nie przeżyć, niczego nie doświadczyć, nie zostać zrodzonym z Boga. Więc słowa są ważne, ale tylko wtedy, kiedy są powiązane z wiarą serca i z tym cudem, którego Bóg dokonuje, którego Duch Święty dokonuje, zradzając człowieka na nowo. Więc z tego szukamy i o to, o to się modlimy i tutaj też staramy się, jak możemy, żeby właśnie do takiego Poznania Chrystusa prowadzić każdego z nas, żeby się, mówię, nie okłamywać, nie wmawiać sobie czegoś, że coś zrobiliśmy, to już mamy jakby gwarancję, że coś się stało. Nie, to, to tak nie działa. To nie jest to właśnie, że my zrobimy A, B, C, jeden, drugi, trzeci, czwarty krok i jest taki rezultat. To tak nie działa. To jest dzieło Boga, to jest Jego cud zrodzenia nas na nowo, Jego łaska, która się objawia w naszym życiu, Jego otwarcie naszych oczu, Jego przemiana w nas. I, I wtedy jest tego świadectwo, jest owoc tego, jest, jest, jest, jest realność. Jak tego nie ma, to wołajmy o to, prośmy Boga o to, żeby to było prawdziwe w naszym doświadczeniu, w naszym życiu. Nie, nie, nie, po, nie zgódźmy się na nic innego i nie dajmy sobie wmawiać czegokolwiek i sobie nie wmawiajmy czegokolwiek innego. Przyjdźmy do Wieczerzy Pańskiej. Tak. Niestety. Powstańmy, kochani, jeszcze do modlitwy. Dzięki Ci, drogi Panie, za... Te nasze wspólne tutaj rozważania, rozmowy, prosimy, aby Twój Święty Duch mówił dalej do naszych serc, żeby pomimo naszej słabej pamięci i tego, że różne rzeczy nam uciekają, żeby Twoje dzieło w nas, nawet jeśli zapomnimy jakieś słowa i wyrażenia i i różne rzeczy, które były powiedziane, ale żeby to Twoje dzieło w nas było trwałym dziełem, żebyś Ty przez te nasze modlitwy i rozmowy i słuchanie i rozważanie Twojego słowa, żebyś Ty wykonywał w każdym z naszych serc Twoją pracę. Prosimy szczególnie o te osoby, które zostały oszukane albo Wciąż są na tym etapie poszukiwania, wciąż są na tym etapie poznania Ciebie tylko w jakimś umysłowym zakresie, ale nie, nie, nie przeżyły nowego narodzenia, nie przeżyły tej przemieniającej obecności Twojego ducha, który zabrał to kamienne serce i dał nowe, mięsiste serce. Panie, prosimy o Twoje dalsze przemawianie do nas, dalszą pracę Twojego ducha w nas, Twoją łaskę w naszym wzroście i trzymaniu się Ciebie i trwaniu w Tobie i wzrastaniu w Tobie i w coraz większym ugruntowaniu w poznaniu Ciebie. Prosimy. Niechaj Twój Duch dalej działa w naszych sercach i błogosław tą pozostałą część naszego jeszcze zgromadzenia. To nasze rozważanie Twej śmierci, gdy łamiemy chleb i błogosławimy kielich, Zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń, będziemy później jeszcze modlić się i zwiastować śmierć Pańską. Kochani brat, brat Robert Rabe, dzisiaj nie ma Roberta, kiedyś powiedział taką rzecz, że jak czytamy Słowo Boże, to ważne jest, żeby zobaczyć w nim swoją własną osobę, swoją własną historię. Przy okazji pamiątki przeczytam z dwóch miejsc ze Słowa Bożego i mam nadzieję, że jesteśmy wszyscy ludźmi, którzy rozumieją, co tu teraz będzie przeczytane. A jeżeli ktoś nie rozumie, niech prosi Boga o mądrość, żeby mu ją dał i przyniesie, to wierzymy dobry skutek. To jest z Księgi Liczb na początek. Wówczas Jachwe zesłał, zesłał na lud jadowite węże. Kąsały one lud i wielu z Izraela pomarło. Wtedy przyszedł lud do Mojżesza, powiedzieli, zgrzeszyliśmy, gdyż wypowiedzieliśmy się przeciw Jachwe oraz przeciw Tobie módl się do Jahwe, żeby oddalił od nas tego węża i aby oddalił od nas te węże. I Mojżesz modlił się za lud. Wówczas Jahwe powiedział do Mojżesza, zrób sobie jadowitego węża i umieść go na drzewcu i stanie się tak, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. Mojżesz zrobił więc węża z miedzi i osadził go na drzewcu i jeśli wtedy wąż ukąsił Człowieka, a ten spojrzał na węża z miedzi, pozostawał przy życiu. Teraz Ewangelia Jana, trzeci rozdział oczywiście, gdy Pan Jezus rozmawia z Nikodemem i mówi, i jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak właśnie musi zostać wywyższony Syn Człowiekczy aby każdy wierzący w Niego nie zginął, ale miał życie wieczne. W ten właśnie sposób Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy wierzący w Niego nie zginął, ale miał życie wieczne. Kochajmy raduj, ra, radujmy się tą dobrą nowiną, biorąc ten właśnie kielich, ten chleb. Wspominajmy, bo po to to też czynimy, Głosimy jakby Ewangelię, dobrą nowinę, też jakby biorąc w tym udział, yy, i róbmy to. Tak, Panie Jezu, jesteśmy Ci wdzięczni, że przyszedłeś na ten świat, aby zbawić grzeszników, zbawić nas którzy byliśmy grzeszni w ciemności, w niewoli grzechu, służący władcy tego świata. Duchowi, który jest duchem buntu, który zbuntował się przeciwko Tobie, który zwiódł pierwszych rodziców w ogrodzie Eden. Ducha, który teraz działa w synach opornych. Panie i my byliśmy wśród nich zgubieni zaślepieni, jakkolwiek może religijni, jakkolwiek mniemający o sobie dobrze dziękujemy, że stanąłeś na naszej drodze że oświeciłeś nas, że pokazałeś nam, że tylko w Tobie jest zbawienie, w tym, który został wywyższony na drzewie krzyża i tam poniósł nasz grzech i stał się przekleństwem aby nas uwolnić od przekleństwa aby nas, którzy patrzymy na krzyż i wierzymy, że Jezus umarł za nas, że zapłacił za nasze przestępstwa, za nasze grzechy, że w Nim i tylko w Nim jest nasze usprawiedliwienie z wszelkiej nieprawości, z wszelkiego zła. Że ten, który umarł jest też tym, który zmartwychwstał, tak jak obiecał i który żyje i który przyjdzie znowu w fale. Panie, dzięki Ci, że dałeś nam tę łaskę, by Ciebie spotkać. Dałeś nam tę łaskę, otworzyłeś nasze ślepe oczy, skruszyłeś nasze kamienne serca, przywiodłeś nas pod ten krzyż golgoty, gdzie wyznaliśmy nasze grzechy, wyznaliśmy naszą niezdolność zbawienia samych siebie, gdzie wołaliśmy: zmiłuj się nad nami, przebacz nam, oczyś nas, uwolnij nas, zmień nasze życie. Panie, dzięki Ci, że tego dokonałeś, i w Tobie pokładamy ufność. Że to dzieło, które w nas zapoczątkowałeś, będziesz pełnił aż do wielkiego Twojego dnia. Prosimy o każdego z nas, aby nikt z nas nie poszedł za przykładem nieposłuszeństwa tych, którzy wyszli z Egiptu i poginęli na pustyni. Aby nikt z nas nie stał się zatwardziały, żeby nie odpadł od żywego Boga. Żeby nikt z nas nie był człowiekiem przewrotnym, zakłamanym, jakimś religijnym, pustym. Panie, zachowaj, zachowaj. Jeśli gdzieś się gubimy, jeśli gdzieś dryfujemy, jeśli gdzieś odstępujemy, jeśli gdzieś lekceważymy powagę grzechu i jego zabójczą moc, otwórz nasze oczy, skróż nasze serca, przywieź do pokuty, daj łaskę zawrócenia do Ciebie i uchwycenia się Ciebie i poddania się Tobie, abyś w nas żył i panował. Panie, łamiemy ten chleb, dziękując Ci, że zapłaciłeś tak wielką cenę Twojej męki, Twojej śmierci, Twojego zjednoczenia się z nami, abyśmy my mogli zjednoczyć się z Tobą. Panie, dzięki Ci, że zapłaciłeś za nasz grzech, za naszą nieprawość, odkupiłeś nas w tym dziele krzyża. Chwała Tobie. Amen. Amen. Panie, pobogosław ten chleb, ten kielich Panie, błogosław nam. Panie, dzięki Ci, że uczyniłeś nas zdolnymi, Panie, aby mieć udział w dziedzictwie Panie świętych i w sprawiedliwości Panie Twojej. Chwały. Dzięki Ci za to, Panie. Dotykaj, Panie, serc naszych też, gdy będziemy brać ten chleb, Panie, to ten kielich, Panie to, co czytamy, to o czym mówimy aby się okazywało, Panie, prawdę w naszym życiu. Panie, dopomóż mi, dopomóż nam wszystkim. Tak, Panie. Tak. Twoje imię będzie wywyższone, Panie Jezu. Amen. Amen, amen. amen. Jak zawsze, kochani, zapraszamy do tego stołu i czyńmy to ze świadomością powagi tego, w czym uczestniczymy. Jakże ważne jest, żebyśmy nie brali udziału w tej pamiątce, jak jakimś, jednym z wielu powtarzających się kościelnych obrządków. Ale tak jak Słowo nas Boże wzywa, byśmy rozumieli i rozróżniali ciało i krew Pańską. Żebyśmy byli świadomi, że gdy wyciągamy rękę po ten chleb i po ten kielich, to składamy świadectwo. Że wierzymy w śmierć Chrystusa za nas, za nasze grzechy, że mamy udział w Jego ciele i w Jego krwi, w sensie tego wszystkiego, co dokonało się tam na Golgocie, kiedy On oddał siebie samego i przelał swoją krew. Módlmy się, aby nikt z nas nie czynił tego, nie rozumiejąc, nie rozróżniając po prostu uczestnicząc w kolejnym jakimś elemencie naszego zgromadzenia. Upewniajmy się, że, że podchodzimy do tego stołu z czystymi sercami, wyznaliśmy nasze grzechy, jeśli jakichkolwiek się dopuściliśmy, nie jesteśmy w jakimś konflikcie, nieprzyjaźni z bratem, siostrą, że odpuściliśmy innym ich przewinienia wobec nas, że mamy czyste serca, że jesteśmy pojednani z Bogiem przez Chrystusa i mamy pokój z ludźmi, jeśli to tylko od nas zależy. Jeśli do, do, do, do, do, do dopełniliśmy tego, co, co mogliśmy dopełnić, żeby mieć pokój. Wiadomo, że są sytuacje, kiedy to nie zależy od nas, ale w tej mierze, w jakiej stoimy przed Bogiem, stoimy z czystymi sercami. I, i w tym duchu jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, składając świadectwo właśnie o tym czego Pan Jezus dokonał na krzyżu Golgoty, zjastując jego śmierć. Zapraszamy tutaj do tego stołu, będziemy podawać chleb, podawać tutaj, nie przelewać z kielicha do tych kieliszków, a później, w ktoś chce, czyli będziemy podawać kielich. Powstańmy jeszcze, kochani, do modlitwy i zachęcam, bracia, siostry, jeszcze ktoś z was chciałby się na koniec pomodlić, to bardzo proszę. Siądźmy, proszę. Przywożę Wam serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr z Jarocina i okolic. Tam miałem okazję spędzić ostatni weekend z nimi. W sobotę mieliśmy jedno spotkanie w takim mniejszym gronie właśnie w zezboże w Jarocinie, a w niedzielę w troszkę większym gronie. Braci i sióstr też z okolicznych społeczności, którzy tam przyjechali, także prosili, żeby was pozdrawiać tutaj oczywiście tam też ich od was pozdrawiałem. Jak zawsze, gdziekolwiek jadę, to przekazuję pozdrowienia z naszej społeczności, więc to, to czynię. Może ktoś z was jeszcze ma jakieś pozdrowienia czy ogłoszenia, to bardzo proszę. Od Adama i dorodki, dziękujemy. Okay, dziękuję. Tutaj Paweł Chrostowski też widzę, że na południu Włoch się znajduje. A także od niego pozdrowienie i od jego rodziny. Ja do niego rano dzisiaj dzwoniłem z zapytaniem, czy nie śpi. A on pisze, że nie śpi, jest na południu Włoch. Myślałem, że będzie dzisiaj coś dopowie do tego, co mówił, ale może następnym razem. Dziękujemy bardzo od Grzegorza i Ewy ze Świnoujścia. Też proszę przekazać pozdrowienia od nas. Dziękujemy bardzo i też pozdrawiamy braci, siostry. Jest taki plan, żebyśmy za tydzień mieli agapę. Co wy na to? Możemy za tydzień zrobić agapę? <laughs> Czy ktoś jest przeciw, znaczy się wszyscy są za, no to dobrze. To za tydzień zrobimy agapę, przynieśmy coś smacznego, ugotujmy i, i spędzimy troszkę więcej czasu ze sobą też po, po naszym zgromadzeniu. Będziemy też rozważać list do Filipian, ostatnią część tego listu. Także zachęcam was do zapoznania się z tym fragmentem, gdzie Paweł Apostoł dziękuję Filipianom za wsparcie i, i też no, zobaczymy właśnie, w jaki sposób mówi o finansach w kontraście do tego, co często dzisiaj się słyszy w tym nawoływaniu ludzi do dawania pieniędzy w Kościele. Więc Przeczytajmy ten fragment, rozważmy go i też nasze, nasze podejście właśnie do ofiarności miejmy na uwadze. Będziemy o tym rozmawiać za tydzień, patrząc na tę ostatnią część listu do Filipian. Nasze braterskie spotkanie, Sławek, czy myśmy ustalili jakiś termin, pamiętasz? Nie ustaliliśmy, nie? Ja rzucę okiem na kalendarz. Może 28, za dwa tygodnie wtedy. Jeszcze będziemy, braci, informować, przypominać. Za dwa tygodnie, 28, 28 to jest niedziela, czyli w sobotę 27. 27 kwietnia. Tak, tak się umówmy, na za dwa tygodnie. To jeśli nie ma więcej ogłoszeń, informacji, to zachęcam, żeby jeszcze zostać chwilkę na herbatkę, ciasteczko, cokolwiek tam jest w drugim pomieszczeniu. Możemy jeszcze pobyć ze sobą chwilę.